Numerek 5 wita nas e, bardzo serdecznie i was i nas w sumie 8 e, odcinek podcastu bezimienny bardzo mi miło, ja mam na imię Christian Kender, będę rozmawiał o grach z Jackiem Kaletą. Witam wszystkich. I Piotrem Zaborowskim. Cześć wszystkim. Piotrem Zaborowskim, który wraca po tygodniowej przerwie. Jak, Piotrze, tęskimyś trochę za, za podcastem? Oczywiście, ja to zwykle, za podcastem się zawsze trochę. Można stresować przede wszystkim z wami, chłopaki. E, bardzo dobrze. E, Okej, okay. więc e, mamy dla was ósmy odcinek. A co do, w nim przygotowaliśmy? A no przygotowaliśmy ogólnie Nintendo i Plus. To będzie główny nasz temat. E, będziemy mówić, e, będziemy zastanawiać się, czy Nintendo wypadnie, wypadnie z rynku elektronicznej roz, rozrywki. Będzie, ja postaram się trochę pohejtować, chłopaki będą bronić. Porozmawiamy sobie dzisiaj o plusie, o plusie tym co nas czeka i tym co było, bo jakoś nie było czasu, żeby wam trochę powiedzieć co ja ogrywałem głównie w plusie i czy mi się to podobało czy nie. I będziemy zastanawiać się co w tym plusie wychodzi w nadchodzącym czasie. Poza tym może nam się uda powiedzieć trochę o telefonach i ewentualnie jakichś filmach, które obejrzeliśmy, no ale to zobaczymy z biegiem czasu. Czy nam się to uda? A teraz, a teraz możemy płynnie przejść do wiadomości ze świata. Każdy ma po jednej wiadomości. Może ze względu na to, że nie było Piotrka, to niech Piotrek zacznie. Co nam dzisiaj przygotował? Dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy sobotę, tak naprawdę, czyli i e, sobotę dokładnie 8 listopada. Więc wczoraj, 7 listopada, rozpoczął się Bliskon w San Francisco. No i e, na Bliskonie... E, Blizzard pokazał totalnie coś odjechanego. Znaczy, po 17 latach pokazał nowy IP. E, I jest to Overwatch. E, a Overwatch dokładnie jest hm, multiplatformową. E, znaczy, nie, nie, nie multiplatformową. E, jest po prostu FPS-em podobnym do Team Fortressa. Może tak będzie łatwiej. No jest, e, jest, jest, jest. Jest bardzo trosłówkowy, tak naprawdę. E, specjalnie z tej rozgrówki, którą pokazali, znaczy powiedzmy to, co pokazywali nie można do końca wywnioskować, co się będzie dokładnie robić, ale to, to wygląda właśnie tak typowo powód Fortressowo, czyli jakieś deathmatche inne, inne tego typu sprawy gra z tego, co zapowiedział Blizzard, będzie free to play więc już jest jakby dość, dość ciekawa zmiana biznesu, znaczy jeżeli chodzi o model biznesowy, bo chyba Blizzard tak naprawdę zobaczył, że Hearthstone się świetnie, znaczy powiedzmy, sprzedaje przez te mikrotransakcję w sobie i, i to tak samo teraz będzie z Heroes of the Storm. No tak. i Overwatch pewnie pójdzie tą samą drogą. A dodatkowo podali daty, kiedy Overwatch wyj znaczy, wyjdzie. Beta. Beta będzie w 2015 roku. A osoby, które były na BliskONie, znaczy są na BliskONie, mogą odrać ją po prostu teraz, ad hoc, i pogadać od razu z deweloperami im pomóc w tworzeniu gry. Fajna sprawa według mnie. Czy były podane platformy docelowe? Przez... Właśnie nie. O. Właśnie, to było dość ciekawe, że nie podali platform docelowych, Znaczy 99,9% to jest PC, PC, tak? Tak, tak. No, to, to, to, to, ja to... zakładam, że będzie PC only, bo, bo oni jednak chyba, w, mało kiedy celują. W konsolę. Znaczy Blizzard teraz, znaczy Diablo wyszło, tak? No StarCraft to tak... Ale Diablo wyszło Diablo no. wyszło z jednego względu bo Diablo 3 tak naprawdę początkowo miało być tylko PC i oni nic nie mówili o konsolach i ludzie na forum po prostu pisali, ej zróbcie wersję na Playstation no i zróbcie i po prostu w pewnym momencie on, oni sami pomyśleli, ej wiecie co, dobre, zrobimy to, to bo kiedyś udało nam się zrobić to, to, to Diablo pierwsze tak naprawdę na PSX-a, to zróbmy PlayStation 3 na, na, na, na, na PlayStation 3, na Diablo 3 i będzie spokojnie. Ale yy, chcę ci powiedzieć, że Diablo 2 też było na konsolach. Wszystkie Diablo było na konsolach. Nie, Diablo 2 nie było na konsolach. Ej, na pewno było. Nope. Nie było. Mhm. Tylko jedynka i ja, jedyne... Hellfire. Tak, tylko jeden kraj dodatek. Jeżeli chodzi o konsolę, Blizzard miał jeden projekt konsolowy, który stosował i się nazywał StarCraft Ghost. Nie za bardzo było wiadomo, o co w tym chodzi, czy to będzie FPS. To był czy, TPS. Coś coś innego. tak naprawdę, TPS, czy tam TPS Były nawet filmiki pokazywane. Tak, i to miało być naprawdę fajna droga, czy stosowali ją. A, jedna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o to nowe IP, czyli Overwatch. Nie wydaje Wam się, że niedawno mieliśmy informację, że skasowali projekt Titan i nagle pokazują to. Nie wydaje Wam się, że 90% asetów to może być właśnie projekt Titan? Ja, znaczy mi się osobiście wydaje, że albo właśnie to będzie tak, jak mówisz, że 90% będzie asetów właśnie z tego, z tego Titana, tak? Albo. Oni już dawno porzucili ten projekt i robili coś nowego, bo zobaczcie, że ja, ja widziałem tak, widziałem świetnie wyreżyserowaną e, zapowiedź tej te gry e, i widziałem mm -hmm. gameplay, więc ta gra już jest zrobiona, nie wiem, w 70-80%, więc oni już ją znaczy, teraz robią. Słuchaj, no, no, no. To jest e, także z tego, co widziałem z wywiadu z, wywiadów z e, gościem z Blizzarda. On sam powiedział, że niektóre plansze są, są na pewno wzięte żywcem po prostu. Z projektu Titan, ale to, to były dwie różne gry. Mhm. Ja zakładam, znaczy tak, moja teoria to jest taka, że skasowali projekt Titan, ale po siedmiu tak. latach zauważyli, że mają bardzo dużo fajnych asetów, tak, które, tak, które tak, zrobili. Tak. Mhm. I oni na szybko przed bl Bliskonem, tak naprawdę wymyślili sobie, ej, słuchajcie, to wykorzystajmy je na jakąś totalnie nową grę i, i nic, nic nikomu nie mówmy, tak naprawdę, dopóki nie będzie Bliskonu, No tak. Bo tak naprawdę. Dla niego FPS bardzo łatwo zrobić. Tak naprawdę. Jeżeli ma się te wszystkie budyneczki i tak dalej, modele, to to nie jest wcale nic trudnego. No jedynie kod sieciowy, ale to Blizzard i tak sobie z tym poradzi, no bo wiadomo, StarCraft, World of Warcraft. E, e, tak, na pewno, tak. tak no to w, w takim razie e, na pewno coś biorą z tego Titana. Mhm. E, I też właśnie zobaczcie, że to już jest e, dosyć zaawansowany produkt, przynajmniej z tego, co ja widziałem. E, nie wiem, czy oglądaliście ten filmik, e, ten trailer e, na temat... Przedstawiające postacie. Tak, tak. przedstawiające postacie. Słuchajcie, tam e, jeden ochroniarz, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na tablecie grał właśnie z tego Hearthstone'a. To było dosyć śmieszne. A, tak, było. E, było, było, tak, było, Fajnie, w ogóle oczywiście pięknie zrealizowane. No co, Team Fortress oczywiście e, bardzo podobny. Właśnie zastanawiałem się, do czego to porównać, ale to porównanie jest idealne. E, no... Zobaczymy, zobaczymy, chyba no, graficznie to szału nie robi, ale free to play, Z zobaczymy jak, jak wymyślą te free to play, na czym one, ono będzie polegać. Nie grałem mhm. w tego Hearthstone'a i nie wiem jak to tam wygląda, ale... tam się kupuje karty. Kupuje się karty, ale no, ale no właśnie, aha, kup, no, ale i, y, y, ja, ja nie wiem czy nie, y, do niektórych rzeczy nie masz... Zablokowanego dostępu, albo musisz ostro, wiesz, grindować, żeby cokolwiek zdobyć. Gra znaczy no akurat jest zrobione w ten sposób, że możesz grać totalnie za darmo i jesteś w stanie zdobyć wszystkie znaczy większość tych legendarnych kart, tak? Kart, które są. Tylko to potrzebujesz po prostu więcej czasu i tylko i wyłącznie to. A mając po prostu kasę, kupujesz sobie pandle z kartami, tam gdzieś ci mogą wyskoczyć po prostu te legendarne gry, o, o, te karty. Oczywiście e, musisz się nauczyć całej mechaniki gry i tak dalej, więc no, wiadomo, wiadomo. E, większość osób, większość osób które gra za darmo i, e, no i zdobywa te legendarki, są na pewno lepiej odernięci niż te osób, które przechodzą pierwszy raz i kupują nie wiadomo ile kart, na mają talie, Wiadomo, jak mnie. Tak. E, po, powiem Ci jeszcze szczerze, a propos tego Overwatcha, że, e, że jeżeli on wyjdzie na nową konsolę, to ja go sobie sprawdzę. E, jeżeli wyjdzie tylko na PC, ta, no to nie. No ja sobie powiedziałem, że jak wyjdzie na PC, to najprawdopodobniej pożyczę po prostu PC od kolegi i, i, i w to będę zadra. To no po prostu tak, chcę tak, to tak, zadrać. Tak. Ale to, to na Maca też powinno wyjść, wydaje mi się. No, no, bo właściwie to powinni, bo oni zawsze no, nam wydają to, nam Co Co mhm. Zobaczymy. Jacku, a tobie Overwatch się podoba? No, ja widziałem tylko tak naprawdę jeden urywek tego całego materiału. Mhm. Zobaczyłem to całe cukierkowe, od razu mi się rzuciło w oczy, że to są po prostu asety z jakichś tam anulowanych gier. Ewentualnie ten cały projekt Titan już był dawno anulowany, a to jest tylko taka zagrywka PR-owa, że och, teraz robimy nową grę na grę. Jak wyjdą jakieś uh -huh. po prostu lepsze materiały, będzie coś więcej wiadomo, może no się tak. wtedy zainteresuje. No bo tak to mi to wyglądało podobnie do tej gry, którą wydaje teraz Gearbox, który jest mobą FPS. Więc... Uh -huh. Uh -huh. No tak. tak. Tak też o tym pomyślałem. Tak, na razie szału żadnego nie ma, że tak powiem. Nie, nie, nie robię. Jedyne co, no to Jedyny jedyne szał ja ci robię to, że po 17 latach w końcu... Blizzard pokazuje, że Ej, słuchajcie, robimy na pewno nową grę. Tak wiedzieliśmy o Tytanie, ale nie wiedzieliśmy tak, tak naprawdę co to jest. Co się tam będzie działo. Tutaj po jednym trailerze jesteś w stanie wymieszkować, jak to mniej więcej będzie wyglądać i yy, kiedy to tak naprawdę może wyjść. Tak naprawdę, bo podając datę bety na 2015 rok, chyba nawet na wiosnę, z tego co pamiętam, no ja zakładam, że oni, oni z tym pocisną jak najszybciej, bo no to jest Blizzard. No i nie Dobra. czarujmy się, niektórzy mogą powiedzieć, że przecież to Heroes of the Never Earth, czy jakoś tak było ich nowym IP, ale no... Wzięli po prostu stare rzeczy mm. i wrzucili. Tak samo ta ich mob, y, moba, znaczy ta karcianka. No tak, Heroes of the Storm też nie jest nowym IP, tylko jest po prostu skokiem na, na, tym, na, na model, która jest to naprawdę. Coś jakby nagle z typy zrobili Tekena, no nie? Ale dali wszystkie <śmiech> te same postaci. Tak, dokładnie. Okej, okay, dobra, Myślimy, myślę, że temat z Overwatchu możemy zamknąć. Jacku, mało mówiłeś o Overwatchu, więc teraz oddaję Ci głos. I co dla nas przygotowałeś? News będzie całkiem w temacie odcinka, ponieważ będzie też o Nintendo, a dokładniej o jednej z najlepszych części Zeldy, która kiedyś wyszła na Nintendo 64, z tego co pamiętam. I mowa tutaj o Majora's Mask. I cały mix z tą grą jest taki, że jest uznawana za jedną z najlepszych części, więc to jest bardzo na plus, że w końcu przenoszą ją na 3DS-a. Oraz to jest praktycznie jedyna część, która zrodziła takie teorie odnośnie tej gry, że to jest po prostu bania mała. Tak jak kiedyś mówiłem, Game no. Theories udowodnił, że cała ta gra to jest przeprawa przez czyściec, gdzie... Limbo. No, no. Gdzie Link musi po prostu zaakceptować swoją śmierć i to się naprawdę bardzo z tym pokrywa. No i z tego, co widziałem na trailerach, różnych screenach i tak dalej, to... Czy... Za dużo nie pokazali, tak? Pokazali po prostu jeden trailer, kilka skleinów. ale wygląda to po prostu ładnie, widać, że tam trochę pozmieniali i zostaje nam sobie tylko czekać tak naprawdę. Dodali wersję 3D, której nikt nie będzie używał, ale to... Tak to praktycznie stara, dobra Majora, no nie? Ta Majora wyszła ile? 15-20 lat temu, tak? Coś koło tego. O. Coś to, to, było, to było Nintendo 64 To było na pewno. stare, jak ja byłem młody, że tak powiem. <laughs> e, no myślę, że fani Nintendo, łącznie z tobą mają, mają na co czekać, szczególnie, że no ta ostatnia Zelda była chyba taka w miarę niezła, ale, ale to na pewno nie, to jest taka klasyka i to chyba jakaś tam jedna z lepszych w ogóle, tak? I najlepsza ostatnia Zelda? to ostatnia? Wind Waker? Czy jakoś tak? E, nie, to ha haru nie, Warrior, o to mi chodziło. Znaczy... Nie, nie, to jest spin-off. Tego nie liczymy jako Zelda. A, tego te tego nie, dokładnie. Liczymy. A to, nie. W, to... Ale jeżeli chodzi o nową Zelda, to... Na Wii U właśnie to... Nie, nie Pass to the Na no no. Wii U było? Na Wii U było właśnie Wind Waker. Bo jeszcze były tam wersje 3DS-a, jak... Kurde. Pass to the Link, Czy jakoś tak? Link to the Past. Ten, gdzie mogłeś linkiem... Uh, albo to the Pass, czy coś takiego, dokładnie. No, był kiedyś nawet taki link to the Past. What you get when you mix DeLorean and Epony? A Link to the Past. <laughs> no, e, tak, e, więc e, tak jak mówię, e, wydaje mi się, że to będzie e, świetna Zelda. Ja kurczę strasznie chciałbym zagrać w tą Zeldę. Znaczy w ogóle w jakąkolwiek Zeldę, bo w żadną nie grałem, a podobają mi się te Zeldy, no ale z, z wiadomych przyczyn. Teraz to już tylko hmm. emulator, tak naprawdę ewentualnie części na 3 ds Tak. Gdzie ja jestem teraz uradowany, bo w Szczecinie jest sklep który w ogóle, nie powiem jego nazwy, żeby nie było hamskiej reklamy, no nie, ale no dobra, Jest, który się specjalizuje tylko w Nintendo, on ma całe ściany gier, console, to ja tam po prostu... Eee, je, je, Jadku, ja mam jeszcze pytanie do Ciebie, bo Ty masz tego 3DS-a, tak? 3DS-a, 2NDS-y i takie tam... Aha, no? dobra, więc no to grałeś w, tego, w tą Zeldę Link Between Worlds? Nie. Z jednego prostego nie. powodu. Była za droga. A no. to był moment, kiedy nigdzie nie można było dorwać tej zeldy taniej. Najtaniej na Allegro była za 189 zł, w sklepach była po 229, a był on wow. rok po premierze albo coś. Ale to wszystko przez to, że wtedy jeszcze Niemcy rządzili na terenie Polski. Jako Bo... dystrybutor. Mm, tak, różne, tak. Nie? No to ja to słyszałem, że to jest jedna właśnie z najlepszych zeld w ogóle, jaka kiedykolwiek wyszła. Właśnie ta część. Czy Link to the Past? Eee, nie, between between Worlds. Z z ona jest z zeszłego roku. To nie, nie, nie. No i teraz jak odkryłem ten sklep, to ja tam się wybieram z wypłatą idę, to będę nadrabiał, bo tam jest naprawdę tanio, no nie? Gdzie naprawdę w porównaniu z Allegro, gdzie już na Allegro to potrafię za grosze chodzić, ale na przykład było, nie wiem, y Profesor Layton i Phoenix Wright, taki crossover bardzo fajny. I mhm. on na Allegro i w Empiku Raz był tylko w MP2, no nie ale chodził właśnie po 229 albo 199, a tam na półce 129, hej sztuka pakowana. No tak, eee, dobra, więc, ale powiem Ci, że 200 stowy za grę na 3 ds to dużo, to jest znaczy, kurczę dużo. To zależy kiedy, jak się bierze na premierę, no nie, no to wiadomo, że wtedy to można jeszcze tyle zapłacić, no ale bez przesady, jak jest rok po premierze albo coś i wtedy mhm. po prostu, no szanujmy się, tak, jakbyś poszedł po roku do Empiku i kupił GTA 5, no nie? Gdzie na Allegro kupisz za trzy dychy, a w Empiku za 199. Tak, dokładnie tak no, jest, prawda. tak jest, tak jest. Ale teraz Czesi e... weszli do Polski jako dystrybutor, były fajne promocje, jak na, na przykład na Wii U, gdzie kupowałeś Mario Kart 8 czy tam 9 i za darmo dostawałeś jedną grę jeszcze do wyboru. A to było, to nie było od, od Czech tak naprawdę, to było z góry od Nintendo narzucone. Z góry? A, no to. E, od góry na Nintendo, jak kupowałeś Mario Kart 8, to dostawałeś jedną grę za darmo. Na, bo, i wtedy tam było kilka gier do wyboru i można było sobie wybrać. Plus, Krystian, uwierz mi, że gry Nintendo nie porównuje się do takich blockbusterów jak The Last of Us albo inne takie wielkie gry na to nie są gry, a, a, Ja pamiętam, to nie są gry a, y, AAA, tak? To są gry y, tak naprawdę, w które możesz się zagrywać 200 tysięcy razy i nigdy ci się nie zmuszą. No tak dokładnie. Naprawdę. Powiem tak, to jest AAA wśród małych konsol, to na pewno, ale w porównaniu do dużych uh -huh. to jest nie ta sama miara, ponieważ płacisz na przykład teraz 229 zł za nowe Call of Duty, za, nie wiem, za Fifa, za nawet Assassina, no nie? I masz tam gry na 30 godzin. A pójdziesz, kupisz grę od Nintendo za 199, ale ta gra może być tak wyładowana, że tam możesz spędzić nawet 90 albo więcej. Tak jak teraz masz na przykład 3 Megami tensej nowe, które jest za 80 zł jest już na premierę, a znajomy mi mówił, że siedzi tam już 60 godzin, no nie? Więc te gry to po prostu, to jest inna półka, to jest bardziej takie oldschoolowe, gdzie potrafisz siedzieć po kilkanaście godzin i grindować, i grać, i odkrywać, niż to, co masz teraz, gdzie ludzie mówią, że RPG na 20 godzin to jest już w ogóle szczyt długości i jak, jak tak było można grać, no nie? E, tak, e, bardziej patrzę taką miarą, że jako użytkownik Wity. Zastanawiam się za jaką grę na witę. no mam tą konsolę od czasu do czasu uda mi się coś na niej odpalić, tak. Mhm. Zastanawiam się za jaką grę e, byłbym w stanie zapłacić dwie stówy na witę. Jestem ci, ci w stanie że powiedzieć z biegu. Tales, na, of, na Vita. Hearts tak, Tales of Hearts R. No dobra, to, to, to, to 149 dobra, więc... dokładnie na premierę gameplayu na 70-80 godzin. Jest taka dobra. Jest jedna z najlepszych gier tak w ogóle na wide, tak. Dobra, więc e, musisz mi e, podesłać jakiegoś... albo dobra, ja, ja to sobie sprawdzę później. Premiera Europejska premiera jest w tym miesiącu na. A, to nowa Bro... gra. Myślałem, że to już nasza tak, gra trochę. Znaczy, ogólnie to było wydane tylko w Japonii i nie chcieli wydać tego w Europie, bo Aha. stwierdzili, że Talesy się nie sprzedają. tak? Potem wydali na rozruch Tales, o... Tales of Xillia. Zobaczyli, że sprzedaż jest zajebista. A wydali tylko dlatego, bo Ninokuni się sprzedało, nie? No, i sprzedaż mieli za Toxa. To postanowili, postanowili wydać dwójkę w Europie. Przy, przy okazji wydać jeszcze remake poprzednich, jakichś tam dwóch części, na 3DS-a Tales of Abyss. I teraz oni mają z tego taką kasę, że praktycznie każde Talesy będą wydawali już w Europie, więc jak masz 3DS-a PS3 albo WITE, mm -hmm. to okay. jesteś ustawiony w tej gry praktycznie. No, to, to dlatego ja, ja yy, zajmę się tym tytułem. Bo mam ochotę właśnie na jakiegoś RPG, e, JRPG, ale no na, na PS4 nie ma takich rzeczy. Nie, jest A tylko jeden, który wychodzi, ale to on nie opuści Japonii, więc. No to. E, pozamiatane. Dobra, e, Jacku, zamknijmy ten twój e, Majoras Mask. Będziemy i tak o Nintendo, do Nintendo jeszcze wracać. Cały odcinek będzie o Nintendo. Przejdźmy do e, osta ostatniej wiadomości ze świata. Moja wiadomość, no właśnie, wiadomość. Taka, otóż zastanawiałem się czy kupić, zobaczyłem trailer i teraz biorę na 100% w dniu premiery. To Teraz to już e, e, po prostu będę walił, pukał, no bo no ja, ja, ja muszę to teraz ograć, koniecznie. Chodzi o GTA V i nową możliwość, którą dodają e, FPP. E, gra z pierwszej perspektywy, z oczu jest zrobiona genialnie, strasznie mi się podoba kokpity samochodów zrobione w ten sposób, że to świetnie wszystko wyglądało, można się rozglądać. No, kurczę, e, powiem wam, że z GTA nie dość, że dla mnie zawsze w GTA to jest, dla mnie zawsze w GTA jest parę gier w, tej jednym, w tym jednym tytule. To teraz dostaję jeszcze dodatkową opcję, że mogę grać albo jak w Larę, albo normalnie w jak, jakiegoś Wolfensteina, no. Rewelacja. Co myślicie o nowym widoku w GTA? Hmm. może ja powiem jako gość, który nie lubi ogólnie Rattstara, to powiem tak FPP, fajna rzecz fajnie, że dodają takiej jak powiem e, dodatek do, do gry do, który po prostu zmienia rozgrywkę. Ale tak zmienia naprawdę. dosyć sporo rozgrywkę Przy... No, do, ale, ale zmienia tak? Zmienia, no, tak, no właśnie tak no nie, ta, ta, nie kumam tego co wymyślili jeżeli chodzi o PC, czyli FPP w 4K to jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, no, tym tak nie bardziej, tylko że FTP, pierwsza cała rzecz, gra. czy nawet cała gra, to jest bez sensu, przede wszystkim nie ma e, tak naprawdę normalnego gracza PC, który miałby komputer, żeby otworzyć to 4K, ba, nie ma osoby, która nawet miałaby taki komputer i miałaby, kurde, monitor, który by to odtworzył. A ja mam rozwiązanie, Można podłączyć do telewizora po... nie działa, dokładnie. Nie, jak nie działa? Jak masz telewizor 4K? Nie działa. No, jak masz nie. telewizor 4K? Jak to masz telewizor tak... w 4K. No. Ale nie myl telewizora w 4K z telewizorem z, nie wiem, 40 parę cali Full HD, tak? To jest też trochę jak. Tak, już dokładnie. Dosyło. Aha, w ten sposób. Wiem o co Wam tak. chodzi. Okay. E... Trzeba też właśnie pamiętać o tym, że osoby, które mają nad monitor, 4, znaczy etran e e e 4K jako telewizor i podłączają PC, jest dość często tak robione, że karta graficzna przełącza to jako Full HD z automatu. Jest tylko abszkałowane. A nie, nie wyobrażacie sobie, że to może być tak jak w przypadku Crysis'a. Pamiętam właśnie tą sytuację, jak dzisiaj wychodzi Crysis i nikt nie gra na maksymalnych, bo nie ma takiego sprzętu. I to może być podobna sytuacja za 3-4 lata. Może będą same 4K wtedy i wtedy sobie to odpalisz. GTA, które będzie miało 3-4 lata będzie no, wyglądało też, rewelacyjnie. Super, super. dają coś, co jest bez, za 3-4 no. lata. Wyjdzie nowe, nowe GTA tak naprawdę i wszyscy zapomną o tym, że wow, GTA 5 ma 4K. Znaczy to Rockstar zrobił to jako ciekawostkę tak naprawdę, nawet się sami Tata do tego przyznali. Który, na którą stracili bezsensownie dużo, dużo czasu no, tak naprawdę. To na pewno, to na pewno, bo to 4K w końcu. Powiedzieli wprost, że nikt tego teraz praktycznie nie odpali, ale za kilka lat sobie ludzie to włączą jako ciekawostkę, jak gry będą w takiej jakości standardowo, no nie? No, dokładnie. Ja uważam, ja uważam, że to akurat modli sobie darować, modli dać totalnie jakiś fajniejszy tryb, nie wiem, tak jak wymyśliłem sobie dzisiaj, że mogliby spokojnie dać bardzo fajny e, jakiś mod do robienia, fotomod, dokładnie, to, to podobny do, do tego, co jest. No, for, Forza Horizon ma, ma trochę, trochę inne zastosowanie, tak, tak naprawdę, ale... Tutaj modliby dać, bo te widoki w GTA 5 na, na nowych konsolach i, i na PC będą wow, tak naprawdę. A nie wydaje wam się, że 4K pociąga za sobą też dużo większą ilość danych? No tak jest, dlatego tego nie będzie mm. się na konsolach w ogóle. I to już Rockstar zapowiedział też przy kolejnych tytułach, że nie mamy co liczyć na jakiekolwiek 4K, jeżeli chodzi o konsole. Oni dali radę z Full HD i 60 FPS-ów, znaczy 30 FPS-ów, 60 się nie pakują, ponieważ też jakoś słabo, ale no. Powiedziałeś, że pół HD to bez problemu. No tak. No trudno. Dobra, więc ja czekam mnie po prostu ten trailer rozwalił, ten ostatni pewnie wszyscy fani GTA go widzieli e, rozwalił mnie jak, jak dużo jak, jak całkowicie zmienia się GTA i podejście do tej rozgrywki w sytuacji kiedy mamy tą perspektywę pierwszej osoby, kiedy widzimy z oczu no mnie to rozwaliło, czekam, czekam 18 październik to już za 10 dni e, super nie mogę się doczekać, zamkniemy w takim razie wiadomości ze świata, przejdźmy do sprzedaży, sprzedaży no, i sprzedaży, sprzedaży naszej niewiele się zmieniło, bo FIFA pierwsze miejsce, Sunset Overdrive drugie nowość. E, później mamy Minecrafta, Evil Within, e, e, Wrestling 2K15, WWE. E, dalej mamy. Na szóstym miejscu Destiny. Tak, Destiny, Destiny Forza, <grym> czyli Mordoru. Dobra, więc FIFA standardowo na pierwszym miejscu za tydzień. Mogę sobie rękę odciąć, że to się zmieni, bo wyszło nowe Call of Duty. A ja sobie dam jeszcze uciąć rękę, że za dwa tygodnie też to się zmieni, bo wyjdzie Assassin's Creed Unity i też będzie na drugim miejscu. A słyszeliście, że po Ale co będzie, zabak... poczekaj, ale, ale po, po, poczekaj ja Możesz mi wierzyć, że FIFA, nie, FIFA może jeszcze, jeszcze trochę spać. FIFA jest. Wiesz dlaczego w ogóle FIFA jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż? Casual. Co tydzień? Nie, teraz nie casual, ale, no. teraz, teraz, te, teraz jest najlepsze. Xbox One wychodzi z... Ee, przecież A, z FIFA 15. masz rację, masz rację. Tak, tak, tak. Kopie Wszystkie bundlowe nie liczą tak. się do sprzedaży. E, dlaczego nie? Liczą nie. się. Nie wiem, Microsoft... Kiedyś już nie wiem, czy Microsoftu, czy Sony się pytali, jak to jest liczone w ogóle, że oni mają już od kilka milionów na tym. Znaczy, Microsoft, Microsoft powiedzieli wprost, tego, pamiętam, że... Wliczał kiedyś, kopie więc bundl... nie wiem, jak jest teraz, ale... Znaczy, ja właśnie czytałem. To było też odnośnie i Destiny, bo się ich pytali i coś tam jeszcze z Microsoftu, nie? Powiedziałeś, że kopie bundlowe band się nie liczą jako sprzedaż gier? Że tam do tej całej tego? Tam się liczy tylko retail. Nawet digitala nie okay. liczą jako sprzedaż gier. No, jestem, na, na ciekaw. Tej naszej liście, <laughs> jestem więc... ciekaw. Czy faktycznie tak jest? Ale e, powiem Ci, Piotrze, że za dwa tygodnie, tak jak mówisz, wychodzi Unity. Ok. Teraz mi powiedz, czy Unity będzie pierwsze? czy... Nie, nie będzie pierwsze. Nie będzie, no właśnie, nie będzie. Nie będzie, nie, nie, nie będzie. Pierwsze pierwsze będzie Call of Duty. To jest tak, w ogóle tak. niezaprzeczalne. Nie Mogę się pokusić, że będzie w pierwszej trójce. E, powiem wam, że tak, e, tak e, pięć, e, tam sekundkę mam powiem, że mam ten nowy Call of Duty. E, kupiłem za 150 zł. Wyrwałem dobrą promocję. Oczywiście w Anglii po przeliczeniu. E, fajne. Naprawdę fajne i dużo się zmienia, ale jak nie, nie jesteście fanami tego typu rzeczy, no to nie zagracie? My no z Jackiem nie kupimy. Ja słyszałem ogólnie, że Sledgehammer Games zrobiło to trochę inaczej niż to całe akty kiedyś tam i tak dalej, no nie? Zupełnie to inaczej, tam to tak robi. I że to już nie jest tak absurdalne i tak naszpikowane kupią głup akcją i że przez to to się bardzo fajnie gra. Że masz momenty, gdzie się skradasz tylko, że masz momenty, gdzie się strzelasz, ale są też te, takie tak. chwile przestoju i to jest wszystko tak ładnie wyrównane i przez to nie masz takiej właśnie takie świadomości, że grasz po prostu w kolejną kopię, byle wybuchów, byle strzelania, jak to było przy ostatniej części, no nie? Że tak, tutaj a... się naprawdę dobrze postarali. <grym> Nadal się będę śmiał z tego press F to pay respect, bo to wygląda Tak, e, albo, albo TV, TV, TV, Call of Duty, TV, TV i tak dalej. Ja jeszcze tylko powiem, że e, w tym nowym Call of Duty po prostu odświeżyli rozgrywkę ostro ze względu na to skakanie, ze względu na to, że to trochę do Titanfalla. E, Multipliery przypomina trochę Titanfalla e, i dołożyli parę fajnych rzeczy ale może o tym powiem za tydzień jak, jak dłużej ogram, bo po prostu nie miałem czasu w sumie od 5 dni stoi, siedzi, zagrał mnie i, i w sumie raz zagrałem tylko. He, he, nie, nie mam czasu kompletnie no to, na, na to poczytamy do, za tydzień to, no, tak, tak, dokładnie. Tak, tak, dokładnie no i drugie miejsce Sunset Over, Overdrive no i mamy nowość e, no i powiem wam, że drugie miejsce jak na tytuł ekskluzywny to całkiem nieźle wydaje mi się, że całkiem nieźle Szczególnie, mm -hmm. że Minecraft jest trzeci. <laughs> Nawite. <laughs> na w, w ogóle, co do trzeciego tytułu Minecraft, Nawite. na witę. Dzisiaj e, się pokusiłem o poszukiwanie, e, jak Wita się sprzedaje po tym, jak e, wyszedł Minecraft. Wyobraźcie sobie, że nie ma jeszcze żadnych informacji, więc najprawdopodobniej te info dostaniemy, jak będzie kwartalne rozliczenie Sony. Tak? Mm -hmm. Spójrzcie, jakie to jest fajne. Minecraft ma najlepszego ekskluzywa na konsolę Sony jak do tej pory. Tak, to jest w ogóle, to ogóle tak. Minecraft totalny. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Eee, no Killzone, ten, ten, ten nowy Killzone, najemnik. No taki sobie, Uncharted. No taki sobie, Gravity Rush, takie sobie. No w sumie tak. Minecraft Uncharted? wydaje się najlepszy. A, Słab? dobra. Mówimy o Gravity Rush. W sensie mówimy teraz o PS4 nagle. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie bo, bo wy mówicie o ps teraz. No tak, no, oczywiście. No, no Więc ja tak zastanawiam się, jakie dobre tytuły są na wite. No i niestety nawet Football Manager, którego kupiłem, słuchajcie, w to się nie da grać. I tak wolno działa i tak dalej. Już o Borderlandsach dwójce nie mówię, a, a miało być dobrze. E, dobra, więc zamknijmy temat sprzedażowy. E, Niewiele nie się zmieniło. Zobaczymy za tydzień, co Call of Duty zrobi, czy zepchnie FIFA. Przejdźmy do głównego tematu w końcu. No i tak, czy Nintendo wypadnie z rynku elektronicznej roz, rozrywki? Rozgrywki, rozrywki, e, to jest pytanie do Jacka. Jacku. Najpierw ustalmy w jakiej grupie jesteśmy tak naprawdę. Czy no Lubicie ja... Nintendo czy nie lubicie Nintendo. Bo to jest wtedy. Ja lubię Nintendo! Ja, lubię, lubię. No, nie no chyba każdy lubi, lubi Nintendo, pomimo tego, że nie ma ich konsol, każdy powinien lubić Nintendo. No właśnie to jest tak nie do końca już, bo znam kilka osób, które po prostu nie trawią Nintendo, a na przykład nic nie grały z Nintendo, więc. Nie. Znaczy no, no tak, są osoby, które uważają kolorowy Marian on nic nie wnosi, w ogóle Marian powinien umrzeć. kolejna część Mariana, non stop tylko skacze, głupia gra, powtarzalna, idę grać w Call of Duty. Kurde, ja bym słyszał piastrzka Mozelewskiego, który mówi Ej, Marian już powinien umrzeć, dajcie mi nowego Metroida. Dajcie mi nowy Call of Duty. Ale to twoi znajomi nie grali w Mariana w ogóle? No wiadomo, na się to grał każdy w Mariana, no nie czarujmy się. Każdy tak, Do, dokładnie tak, e, więc e, słuchajcie, no czy, czy wypadnie z, ty, z tego rynku? Ja powiem ty, tak tytułem wstępu, że sprawdziłem sobie e, jak tam sprzedają się nasze konsole i wyobraźcie sobie, że e, PS, e, PS4 e, 10 ,1, miliona egzemplarzy sprzedanych to są dane z października, e, początku października. E, e, kolejną konsolą jest właśnie Nintendo Wii, Wii U, i tu mamy 7,4 bodajże miliona egzemplarzy. I ostatnią konsolą jest Xbox One, 5,2 miliona egzemplarzy sprzedanych. Fakt faktem, że Wii U jest rok dłużej niż obie poprzednie konsole, ale póki co Ubisoft boi się wydawać tam gry. A tutaj, proszę, więcej gier ma Wii U niż Xboxa. Więc czy wypadnie z tego rynku, to tak chyba nie do końca. Ja, jak tam, ja się Nie, no, no, no. Znaczy, wiecie. Nie, no, nie, no. mów, bo... No, mów, Jacku, swoje. to twój to temat. Jeżeli chodzi o wypadnięcie z rynku, to ja obstawiam, że nie. Znaczy, nie w takim sensie, że z jaki to rozumiemy, że nagle Playta nie ma Nintendo, no nie? Coś jak było z THQ. Tutaj be, bardziej wypadnięcie z rynku, czyli będzie zmiana w ogóle modelu biznesowego, tak? Zauważcie, że Nintendo jest jedyną tak naprawdę złą korporacją, no bo wiadomo, korporacje są złe, no nie? I że Nintendo jest jedyną tak naprawdę korporacją, która nie portuje swoich gier. Nie wiem, nie, czy zauważyliście, nie ma czegoś takiego jak Zelda na telefony, Zelda na komputery, no nie? A Final Fantasy na przykład jest. Więc jeżeli będą chcieli się nagle wygrzebać, nie wiem, z dołka finansowego, który mieli może, nie wiem, dwa razy z tego, co pamiętam, po tylu latach, to oni po prostu rzucą port, no nie? I to już będzie pierwsza pierwszy niby upadek, no nie? Bo wtedy sprzedadzą się też na inne sprzęty niż tylko swoje. Przez to trochę obniżą sobie sprzedaż swojej konsoli, ale podwyżą gier, no nie? A wy co myślicie, że wypadną, nie wypadną, zmienią model biznesowy? Czy zostaną przy starym? Piotrze? Hmm. Ja uważam, że nie, że, że nie wypadną. Przede wszystkim Nintendo ostatnio zaczyna pokazywać gry, które są totalnie inne, znaczy nie są w ogóle związane ani z, z, ze swoimi tymi największymi tytułami, czyli z Legend of Zelda, z Marianami i tak dalej, to podczas kupią gra, która jest, ja to jest Splatoon i po prostu ja jestem w niebo wzięty i chcę Wii U, tak? Oni tak naprawdę nie mają szans nawet wypaść z tego rynku, ze względu na to, że są jedyną firmu, która myśli o elektronicznej rozrywce tak naprawdę ina inaczej niż e, e, Sony czy Microsoft. Dla Sony i Microsoftu tak naprawdę elektroniczna rozrywka to jest kasa, tylko i wyłącznie. A Nintendo od początku chce nam dać po prostu świetne gry i, i to jest ich główne tak naprawdę y, y, motto, tak? I to jest Dajmy, naprawdę, to, to, to ludzie to kupią. To jest totalna prawda, ponieważ w momencie, kiedy był cały boom, że cała branża, elektronicznej rozgrywki, rozrywki, nie rozgrywki, dobra, jestem, się zapadła, no nie, pamiętacie, był taki moment, gdzie Atari wydało był. sławne 15 na 10 ET i ogólnie wszystko, w skrócie wam powiem tak, na początku były gry, ok, powstawały konsole, ok, zaczęły powstać te gry, ok, zaczęło się przesycenie, ok, Pańka pękła, krach, ludzie nie chcieli kupować gier, wszystko miało upaść. Małe firmy plajtowały, duże traciły, no nie? I wtedy właśnie przyszło, przyszło Nintendo ze SNES-em do Ameryki. I wtedy już wszyscy więksi w Nintendo mówili, że oni stawiają na rozgrywkę. Oni nie patrzą na grafikę, oni mają dawać fan i to zostaje do tej pory i to się prawdopodobnie nigdy nie zmieni, no nie? Więc to jest totalnie prawda, tak jak mówisz, że oni liczą na to, żeby dać fan, żeby grę grać po 100 tysięcy razy, a nie tylko raz, no nie. No słuchajcie, to może na, na, dokładnie to widać te, teraz, kiedy, no ile? Rok temu, dwa lata temu, mieliśmy właśnie cały ten krach, że dowiedzieliśmy się, że nim ten do powoli zaczyna tracić na tak naprawdę. Ale patrz jakie to jest fajne, bo oni zaczęli dopiero pierwszy raz tracić, no nie? Gdzie inne firmy to po prostu już po 50 razy miały jakieś tam objawy bankructwa. Tylko, że tutaj było o tyle, o tyle śmiesznie, że Nintendo zaczęło e, tracić i każda inna firma, to by zaraz od razu ej, to walmy remastery, w ogóle wszystko co się da, Walmart, w ogóle pobierzmy masę kredytów, byle by uratować nasze studio, tak, I, i, i, i naszą firmę. A Nintendo poszło po do głowy i i w ogóle pomyśla sobie, ej, słuchajcie, zamknijmy jeden oddział, który jest nam... To, bo zamknijmy tak naprawdę oddziały, które nam nie są potrzebne, bo, bo nie są. Po prostu tracimy na nich tak naprawdę, a zacznijmy w końcu dawać dobrą grę. I wtedy przyszedł na wyszedł Legend of Zelda właśnie uh, The Link Between Worlds bodajże, uh, czy, czy, czy, czy ten A Link to the Past uh, i... I wtedy Nintendo znów zaczęło zyskiwać, bo zaczęło się sprzedawać yy, 3DS-y. Yy, ostatnio Wii U znowu, znowu rośnie właśnie dzięki temu, że wyszedł Waker. I yy, yy, oni tego nie, nie, nie odczuwają w tej chwili, bo z, z, poszli totalnie inaczej. In, in, inni to by właśnie zaczęli wydawać masę trapów, które, w których się w ogóle nie da grać tak naprawdę. A Nintendo wydał dwie trzy gry, dziękuję, tak? I, po, I dajmy chwilę, żeby to się rozeszło. E, powiem wam, że. A ty stanie? E, tak, e, powiem wam, że na pewno Wii U nie sprzeda się tak dobrze jak Wii. To nie to ma takiej chyba... mowy. To chyba tak. już wszyscy wiemy. Mhm. Więc. E, w... Zła nazwa. Tak, e, znaczy, wiemy tyle, to od... zła nazwa, co Wii to <śmiech> kiedyś była <śmiech> rewolucja, tak? <śmiech> miałeś zwykłe konsole. Dla mnie na, dla na, mnie dla No dobra, wiadomo, dla ciebie to tam prawdopodobnie nie. Bo to dla Ciebie było to samo, tylko że pada trzymałeś zamiast przed sobą, przed sobą w obu rękach, to po jednym, jeden, ten Wiimotor. Ja, ja się nie? powiem tak. Dla mnie Wii i dla mnie Wii było niespodzianką totalną. Znaczy, Nintendo zawsze robiło niespodzianki, jeżeli chodzi o kontrolery różnego typu. No bo Hello, Nintendo 64, jego genialny pad. Kto, kto to jeszcze pamięta? Eee, to był ten taki błąd, tak naprawdę. Dobrze pamiętam. Tak, tak, ta, Ten taki ta, ta. Trój, ten, yy, trójnogi banan. No nie? Trójnogi banan, tak. Zarobisty był, tak by the way. Eee, ale ogólnie rzecz, rzecz, rzecz ujmując, e, ja uważam, że Wii U, e, się nie sprzedało tak naprawdę, tak jak mogłoby się sprzedać, tylko ze względu na nazwę. Wyobraźcie sobie, że wchodzi człowiek do sklepu i widzi Wii i widzi Wii U. I zdaniecie, co on sobie może pomyśleć. Nie, Wii U nie jest nową konsolą. Wii U to jest Wii, tylko... Jakiś dodatek mam w sobie. I zazwyczaj tak ludzie na to patrzą. Wii U powinno się inaczej nazywać. Tak samo jak ten nowy 3DS, który się nazywa The New 3DS 2014 Edition, czy coś takiego. N3DS. Też ma u nas? Co? N3DS, dokładnie. A. Co jest totalnym big tak to tak. ze strony Nintendo, jak dla mnie, bo... Nie czarujmy się. To, co tam dodali, to równie dobrze mogli wydać jako podstawka dołączana, tak jak na przykład ta klawiaturka do Guitar Hero. A, no dobra, ale umówmy się dodali kupik, kupik dodatkowy yy, drążet, tak, Andru, dodatkowego analoga który z dostawką wyglądało jak kupa, no, umówmy się tak <śmiech> więc wydaje mi się, że w ogóle nie, nie spojrzałem na, na to Piotrze w ten sposób i wydaje mi się, że masz rację masz rację, że przez taką nazwą yy, przez taką nazwę czy wystarczyła nie wiem, dwójka w tytule albo cokolwiek właśnie oni sobie popsuli sprzedaż ale no nie oszukujmy się, że nawet gdyby mieli lepszą nazwę, to i tak chyba by nie prześcignęli swojej poprzedniej konsoli Wii. E... Wiesz co, ja ci powiem tak. Wii, na no Wii U, tak, mogłoby naprawdę się świetnie sprzedać, bo były zapowiadane świetne gry, jak to wychodziło. No, nadal, ja nadal czekam na Zelda, która będzie taką tą, totalnie... Bo Wind Waker to Wind Waker, bo Wind Waker jest remasterem z Wii, jeżeli dobrze pamiętam. Takie etek? Dobrze pamiętam? Tak, to jest remaster. Tego, co też pamiętam. No, a, a ja nadal czekam na Zelda, którą oni zapowiedzieli przy premierze Wii U, że będzie nowa Zelda, która będzie chodziła w HD tak naprawdę, z nowymi teksturami w ogóle 2015. to co oni pokazali wtedy. Tak, 2015, ale to, co wtedy oni pokazali, to było wow, ja chcę już teraz, tak? I wtedy też były zapowiadane wszystkie te, te AAA -e, tak naprawdę na, na Wii U, bo było Call of Duty, Watch Dogs, wszystko po kolei było zapowiadane od razu na Wii U i wtedy się patrzyło na tą konsolę, o Jezu, to dostanie pełnoprawne gry, to może, może warto to kupić ale wszyscy poczekali, bo wiadomo Nintendo i tak dalej i nagle się okazało że konsol jest tak naprawdę dużo mniej niż 360 czy PlayStation, PlayStation 3 i wydawcy nie wydają na to gry i się robi błędne koło bo nie mając gier, my jako gracze nie chcemy tej konsoli a jako, że my nie chcemy tej konsoli, to deweloperzy nie chcą wydawać gier i się kołuje no tak, ale tak ogólnie rzecz biorąc też nie podoba mi się kontroler w Wii U Um, on jest bardzo wygodny. Ale to jest. Ale nie jest ciężki? Nie. Nie jest. Właśnie to jest, na, to jest najlepsze, że on się wydaje, że jest wielki i no. doporny ten, a, nie, nie. bierzesz go do ręki Aha. i on jest wygod on jest, Szczerze, moim wygod najwygodniejszym kadem jaki miałem w ręku wcześniej, to był ten od 360. A miałeś i biorę, Xboxa One pada w ręku? Ja miałem i teraz uważam, że to się jest taką ewolucją, to też, też nie, niezłą. Świetny, tak, jest. E, Świetny a, jest, no no no. Ta, tak wziąłem pad od, od Wii'u i tak biorę, dotykam go i tak nie, nie jest ciężki, nie jest tak naprawdę duży, te przyciśni są w miarę fajnie rozłożone i byłem w stanie spokojnie grać dwie godziny, trzy, cztery, wiesz, mhm. tak po prostu... I, I palce mnie nie bolały, bo miałem fajnie rozłożone ręce, w miarę szeroko, więc nie miałem też za blisko, tak jak, tak jak to w przypadku pada od PlayStation 3. Ten dotykowy ekran mógł mieć naprawdę masę fajnych funkcji, jak właśnie otwartej płynek otwarta mapa fajne takie rzeczy. To, to, to takie fajny dodatek tak naprawdę, więc ogólnie ten pad jest świetny. Ja też pewnie się ze mną zgodzi, bo Wii U pewnie nie ma jeszcze, ale będzie miał. Popieram. Ogrywałem niektóre rzeczy na Wii U i Nintendo ma ten dar, że bierze coś, co nie powinno w ogóle działać i to działa idealnie. Spadem no, tu jest prawda. dokładnie tak samo. E, dobra, więc ja tak sobie teraz analizuję pomalutku i jeżeli chodzi o cały Wii, Wii starsze Wii, e, słuchajcie, e, Czym się różni Wii od Wii U? Moim zdaniem, poza tym padem, Wii U ma swoje ekskluzywne tytuły. Wii ma swoje ekskluzywne tytuły. Ale Wii miało jeszcze tytuły e, bardziej nastawione na imprezę, bardziej na machanie tym, tym wszystkim, przez co ludzie grali w różne sporty i w różne takie rzeczy dlatego kupowali tą konsolę. A Wii U już tego nie ma. Zrezygnowali z tego. Już... Ale oni zrezygnowali z tego, że to Wii U miało być konsolą właśnie dla nas w graczach hardkorowych. Tak, i, Nie, i, to przez, było... to, i przez to i e, Wii było Wii, boże, pierwsze Wii było konsolą casualową, ostro casualową. Szedłeś do domu, do, do kumpla, patrzyłeś, o kurczę, ale ma fajną konsolę chce coś takiego w domu, fajnie mi się tym mahało brałeś to, kupowałeś bandla ze z jakimś sportem, miałeś tylko to, więcej gry nie kupowałeś, bo to ci starczało. I na ogół to, było, to była konsola Wii dla normalnego, casualowego gracza. I jeżeli byśmy, e, jeżeli byśmy odjęli od całej puli sprzedanych konsol Wii, e, ludzi casualowych, którzy właśnie kupowali tylko, żeby pomachać sobie w różne jakieś taneczne gry, czy sportowe, czy cokolwiek, cokolwiek gdzie można to użyć, to wyszłoby właśnie liczba ludzi, moim zdaniem, która ma teraz konsolę Wii U. I to są ci fani, którzy zostali, właśnie dla tytułów ekskluzywnych. Tak jest moje zdaniem. Co o tym myślicie? Tak, nie czarujmy się. Nintendo, jeżeli chodzi o duże konsole. to już najlepsze ma za sobą i dopóki nie wyda NGC2 albo Nintendo 64 jakiegoś nowego, to nie zawojuje. Dopóki nie, nie dopóki? wyda zauwalonego metroida. Tego nie, nie no. wydasz. Zobaczycie. E, zapowiedzieli chyba, z tego co pamiętam, że robią. Nowa no właśnie, no to Ma być, ale no bez przesady. Jedna gra nie sprzeda nie, nie tak całej nie, konsoli. Jak mieć... to nie, to jest taka świetna gra. Dro... Ja powiem tak, muszą mieć. No ja już mówię, nie grałem, ale już mówię, że będzie dobra gra. Muszą mieć nowego Gamecube albo nowe Nintendo 64. Inaczej na polu dużych konsol przegrywają i tak już zostanie, tak. ale nie czarujmy się, jeżeli chodzi o małe konsole, to. Poza mobilkami, to Nintendo jest tutaj siłą. Nie e, żadne. Sorry, oni nie mają konkurencji. Znaczy, wiesz, No ma... co, PlayStation Vita? No, jest no, Vita, jest. PSP, PlayStation Vita. Wita, weź, weź. Wita we... w tej chwili nawet przez Sony jest uznawana za akcesorium do PlayStation 4. No, niestety jest. Nie, ogólnie na świecie. Znaczy, tak, ale yy, Jacek znaczy, ma rację, bo. bo bo stopę, bo, stopę bo, ponieważ. Dobra, Japoła Japonia, to, ale Japonia. Bazy Dobra, Zaję, ale dałem, że... dobra tylko, że patrz na to, że jak pogadasz sobie, z... znaczy popatrzysz na wywiadę o... osób z Sony, to oni nadal teraz w tej chwili po tym wszystkim, jak wydaje PlayStation 4, na całym świecie PlayStation, PlayStation Vita jest uznawane jako e... akcesorium. Po prostu do... Ten... gry będą wydawane dalej tak naprawdę na... na Vita, ale to jest bardziej akcesorium już dla nich niż, niż, niż, niż, niż dobra konsola. bo tym już mówiliśmy to parę odcinków temu Japonia to jest w ogóle totalnie inny rynek. To jest tak naprawdę Nie powinien być w ogóle łączony. Jeżeli chodzi o konsolę jakiejkolwiek Sony albo Nintendo. Bo. No, znaczy no, wiesz, no, Nintendo to wiadomo, no bo to japońska gra oni tam w ogóle grają tylko na, na, na, na Kieszą na Solkach. Ale na świecie Nintendo nie ma szans. Znaczy. Nie, nie ma konkurencji, tak? Zero. Na, nawet. Mu... Umówmy się, ja, ja na przykład mobilek w ogóle nie, nie zaliczam do kieszoncowe. Dla mnie mobil jest totalnie oddzielnym rynkiem. Dlaczego? A, dlaczego? Dalej gry przenośne. A, dlatego, że. Dobra, dalej gry przenośne, tylko że yy, dla mnie dotykanie, yy, yy, smyrania ekranu w pociągu, to ja sobie mogę posmyrać <śmiech> 5 minut, 10 w poczytalni a jak chcę sobie zadrać właśnie w zeldę czy coś, no to 10 minut to mi nie wystarczy tak naprawdę, no bo co ja przejdę? Nic nie przejdę. I właśnie o to mi chodzi, że dla mnie mobile jest totalnie innym rynkiem, bo to są które bardzo, bardzo jakby... Złożone może. Jak to się mu... Nie, to są tak zwane dyre, które ja nazywam time wasting, czyli właśnie, które za, Zabijają no, czas. po prostu... Zabierają nam czas, dokładnie. Mhm. E, więc tak, e, no powiem wam, że e, jak e, Nintendo, no chyba niczym już nas e, nie zaskoczy, jeśli chodzi o tą generację. Generację w sumie, która niedawno się zaczęła, ale... Oni już skończyły generację tak naprawdę. No słuchajcie, no dwa lata są na rynku, więc e, to tak na dobrą sprawę, patrząc na ostatnią generację, w teorii to dopiero początek. Zostało im jeszcze koło pięciu więc yy, ja myślę, że ta sprzedaż właśnie już taka będzie. To nie przyspieszy. To będą dalej fani i fani. Po prostu fani wrócili tak jak GameCube, chyba nie miał jakiejś tam rewelacyjnej sprzedaży. Wii. Po prostu to była Wii, jedna z najlepiej sprzedających się konsol wtedy. Przebiła nawet PS2. Mhm. No. I to była wtedy najmocniejsza konsola. Takie gry, co wychodziły wtedy na GameCube, a to nawet nie wychodziły później na te inne konsole. Nintendo, Nintendo odpowiadając swój, U też nie by miało mocniejszą konsolę niż 360 i PlayStation 3, ale wydali ją za późno. Po prostu. Według mnie wydali właśnie za wcześnie. Mogli poczekać A, do wcześniej. premiery właśnie Xboxa One i PS4, wtedy ją trochę podrasować i twórcy nie mieliby problemu, żeby wydawać się nią gry. Bo teraz, po, nie czarujmy się, Wii U jest za słabe. Da się na tym no, 1080p wyciągnąć, da się na tym 60fps wyciągnąć, ale to trzeba pójść bardziej w styl niż w szczegółowość jeżeli chodzi o grafikę. No z a tego co twórcy widziałem. Po prostu to... tego nie chcą. No, no. Oni chcą nawalić nie wiadomo ile głupich drobiazgów żeby wszystko się grzało. Żeby nawet na kompach to 20 giga ramu wymagało i 50 kart. No nie? Bo wygląd się sprzedaje a nie zawartość. I teraz żyjemy w takich czasach i tego niestety nie zmienimy. Dopóki nie będzie jakiegoś totalnego krachu rynku gier na co liczę że to, to wszystko upadło, zdechło i się podniosło i nie. Hmm. Wiecie co? Ja myślę, że jest, je, je, jest tylko jedna firma, która tak naprawdę, jeżeli miałoby się cokolwiek zmienić u nas na rynku takiej elektronicznej rozrywki, to tak naprawdę według mnie musiałoby upaść Activision. Co się nigdy nie stanie. No ale to jest jedyna firma, jakby upadł Activision, to wyobraźcie sobie, co by się stało. Nic. Dla mnie nic. No, call, no, no, Dobra, no, no, no, nowe Call of Duty. A, a mi... Nowe Call of Duty, by nie wieszą, sobie, że... Kurde, <Jewdarzy> to, to, nie gram. Kurde, ty nie grasz, ale wierz mi, Activision jest to, tak wielkim yy, tak naprawdę to, twórcą że jakby Activision upadło, to nagle mogłoby się okazać, że, że zacznie nam upadać Ubisoft, zaczyna nam upadać EA. Yy... Nie upadłoby. EA. Pierwsze, co by zrobili, to by zaraz wykupili ich tytuły i sami je klepali, więc... Nigdy by nawet nie zapłakał. Akcji. I podłączyli by to tak? Tak, prawda Albo Steam by wszystko wykupił, Gabe by wydał Half-Life'a trójkę. I... O, albo właśnie, ale co, albo ja i, i, też, też się kiedyś zastanawiałem właśnie na tym, czy, czy Valve miałoby szansę upaść. I był taki okres, kiedy Valve naprawdę miało szansę upaść, e, kiedy nie, włożyli całe swoje wysiłki po to, żeby Steam zadziałał jako platforma do sprzedaży gier. Bo wtedy nie za bardzo wszyscy byli, wiecie, jeszcze za e, m, cyf cyfrową dystrybucją. I oni wszystko postawili na jedną kartę. Tak naprawdę. A, a Valve wtedy już miał świetne tytuły tak naprawdę do, do, dostępne. No bo Counter Strike... Nie mi się. Valve miał tylko wtedy to, co było z Counterem powiązane i Half-Life'em. To był cały Valve. No, ale to był tak dobry gry, dobry że naprawdę było... Wyobraź sobie, że wtedy... może. Moge... Z serce, zdać z ręką na sercu po prostu przysiąc, że więcej graczy tak naprawdę wtedy w tamtych czasach naprawdę grało w, te, w, te, w tej grze, niż teraz w tej chwili grają w portala. Niestety. Portal to też inny rodzaj gry, tak? Nie każdemu się chce ruszyć głową. Ale przecież nie Portal jest zajebisty. E, dobra, więc e, panowie jeszcze chciałem się spytać e, e, nie wypadnie z rynku wydaje mi się, że nie wypadnie z rynku po, e, mam do was pytanie, ile w Polsce kosztuje e, Wii U? zależy, czy mówimy o normalnych sklepach e... czy o Empikach i media nie, no, no takich no, normalnych sklepach normalnie normalnie chcesz do sklepu kupić o... no ale właśnie w Empiku w media, to... czy w normalnym sklepie z grami? Znaczy chyba bym pojechał do, do jakiegoś mediamarktu, Dobra, to słuchaj, nie, saturna, dobra, 899 dobra, zł, Tak, dobra, a, ja mam, a ja mam, tak, a ja mam Odech, wersję w tej chwili u siebie tutaj w, w nie, sklepie tutaj koło mnie, i tak, mam widzę trzy bandle, które, które, są naprawdę fajne, jest to Nintendo Wii U 32GB i tak, mamy pierwszą Pierwsza wersja to jest Super Mario Bros. i Super Luigi, Luigi Bros. U za 1200 zł. Nintendo i 32 z Mario Kartem 8 też za 1200 zł. I z Zeldą Wind Waker też ta, dokładnie ta, ta, ta sama wersja. Tyle, że Wii U z wersją Zeldową jest, ma inne jakby te nakładki na sobie, te, te plastikowe, właśnie jest bardziej taka ta, ta zeldowa, że się tak wyrażę i ona kosztuje 1400. A ja idę wtedy do sklepu z grami używanymi, gdzie kupuję nową konsolę Wii U z trzema grami za 799 zł, idę potem do MPK-u, pokazuję im rachunek się z nich śmieje. Że... Ej, ej, to kup mi tak, kup mi takie, ja Jacku, mi. przesyłaj ej... kasę, ja ci przesyłam konsolę, tylko najpierw wiesz, muszę najpierw sprawdzić, czy jest dobra, żeby nie było, że ci wyśle bubel, no nie? No, no nie, e, więc, e, więc zobaczcie to jest chyba. Po roku, nie? To jest chyba kolejny problem Nintendo i trochę mi się to nie podoba. 32 giga co to jest 32 giga? Wy, powie, wy mi powiecie? Wiesz, Czy... gry Nintendo to nie są gry Sony i Microsoftu. Tam największa ich gra właśnie. może ważyć z 2 giga, a będzie wyglądała jakby ważyła z 50, no nie? Będziesz miała no, tyle, tyle wszystkiego. To jest siła optymalizacji. I, jest jeszcze. Jestem tak, ciekaw, to... ile Watch Dogsy będą ważyły w takim razie. To już było napisane. Ale właśnie teraz jeszcze... Zawsze no, to jest 4 giga. giga. No, to gdzie? Ile? Wiesz już czy nie? mówię już klepie, potem nie uczyłem się, do, nie, uczy, nie pamiętałem dokładnie na pamięć. A widzisz. Ale nie, chodzi o sam fakt. E, tam nie ma cyfrowej dystrybucji? Ogólnie. Jest. W... E, je, je, słuchaj, teraz tak, jest cyfrowa dystrybucja. Strasznie jest słabo zrobiona. Dystryb... Ale jest. Aha. Tak, tak, jest bardzo słabo zrobiona, więc ludzie głównie kupują grę na płytach. Mhm. I stąd się to bierze. Znaczy wiesz, Czyli, oni, nie potrzeba, to... oni nie potrzebują większego dysku, bo tak naprawdę ten dysk jest tylko tak naprawdę na zapis danych. Znaczy ten za, za, za, zapis tak, stanowy. Tak, tak. Tyle. Ja powiem tak. My, my dla my to mnie to. ta cała cyfrowa dystrybucja na Nintendo jest zrąbana tylko z jednego powodu. No dobra, w sumie to może z dwóch. Pierwsze to jest, to jest blokada regionalna. Nie kupisz sobie gry z Japonii, żeby ci poszła na konsoli Nintendo, którą kupiłeś w Europie. Oczywiście to się teraz zmienia, będzie wydawany patch, który ma to ściągnąć i ma być zero jakiejkolwiek blokady regionalnej, co jest na plus. Ale Po 25 latach. Tak, poczekamy, zobaczymy, no nie? A drugie to jest to, że gry nie przypisują się do konta, tylko do konsoli. Nie masz jak na Sony, że kupujesz na jedno konto, idziesz do kolegi, otwieracie piwo, ładujecie swoje konto, ściągasz sobie gry u niego i łoicie. Musisz iść do przedstawiciela Sony, wypełnić kwit, jak chcesz przenieść gry z jednej konsoli na drugą. Więc co słabo, z tego, słabo. że masz konto, na którym kupujesz, jak to jest przypisane do konsoli, zepsuje ci się konsola, idziesz, wypełniasz kwit i wtedy ci przenoszą na drugą konsolę, a nie tak, że ty po prostu przenosisz sobie konto, no nie? Ale plus jest taki, że mają zajebiste ceny czasami. Teraz Shin Megami Tensei 4, które wyszło tylko na 3DS-a, 80 zł na premiere zdrapki na ten ich Nintendo Store, czy tam eShop jak to się tam u nich nazywa, kupisz wszędzie. Empik, Media, Inmedio, Allegro. Mhm. No nie? A, do, do właśnie chciałem się z, Was spytać, czy mogliby zrobić takiego plusa w, na Nintendo, ale chyba raczej nie. No Niepotrzebny bo... jest, tam jest tyle promocji, że tam to, to nie ma sensu bycia. No, nie? A jakby wprowadzili darmowy internet? Jest darmowy internet. Boże, płatny internet, Boże. E, tak jak na Xboxie na e, PlayStation. Znaczy multiplayer. Mm. Hmm. Multiplayer, właśnie. Z tego by mieli dobry fajde, hmm. chociaż no, no chyba. Szczerze mówiąc, ja się powiem tak: jakby wprowadzili płatnego multiplayera, to nikt by i tak specjalnie na to nie patrzy, bo gier multiplayerowych na Wii jest i na Wii U i na 3DS jest tyle co napłatą. No tak, so, tak. Może z, razem z tą Zeldą nową, znaczy spin-offem Zelda czy tą Hyrule Warriors Dorzucimy tylko Smash Brosa i ewentualnie Mario Kart i to jest wszystko co jest takie multiplayerowe. No dokładnie. Dojdzie jeszcze więc z im się da, to w ogóle nie. by nie opłacało. No tak, ale na Wii wyszło bardzo dużo produkcji chyba e, ogólnie, więc tam pewnie się coś znajdzie. Jakieś te sportowe machanie pilotem e, online pewnie jakaś tam opcja była chyba. Ja Wyobrażasz sobie wyobrażę Sorry, że przerywam. sobie 18 giga. Dokładnie 17,7 zajmuje Watch na doksy? No, Połowę konsoli tak. Ale połowę to jest w pełni jak też wszystko kupić z tego yy, Digitala, no nie? Ciekawe, ciekawe, ciekawe, no No to, to w takim razie musi słabo wyglądać Ale wiecie co ma fajne Nintendo? Jeden taki fajny patent, jak macie NDS-y, macie tylko jedną grę Macie możliwość po prostu udostępnienia tej gry od siebie do kolegi i możecie grać bez problemu razem, no nie? Oczywiście tam wiadomo, w granicach wisi. Mhm. I teraz uwaga. M powiem tak. Miałem, miałem shareplay zanim to było modne, tak? No, coś no, tak. w tym stylu. Tylko wiadomo, e że nie udostępniasz całej gry, tylko jakieś tam opcje koopowe ewentualnie. Tak, tak, tak. Wersusy, Więc komu możemy polecić y y Nintendo? Nową konsolę? W ogóle Nintendo? Firmę Nintendo? W ogóle wszystkie? Dobra, no. ogólnie Nintendo... Ja, ja polecam wszystkim, ale tak naprawdę ja mam, o, ja, ja bym polecił dzieciom, ale jest jedna woda, której ja nie lubię co do Nintendo, jeżeli chodzi o grę dla dzieci. Będą polskie wersje. To jest to, że one... Co? Będą polskie wersje. Będą? Będą. Dobra, ale to teraz na razie nie ma. I dopóki ich nie ma, jest to po prostu słabe. Bo grę są po prostu przepiękne. Ja bym z chęcią kupił mojemu bratu sześcioletniemu, który jeszcze tak naprawdę dopiero się uczy czytać. Grę z Marianem, żeby móc sobie podrać. Tak naprawdę, no wiadomo, my, ja i ja, jak byliśmy mali, kiedy wychodziło tak naprawdę powoli Nintendo, nie, nie znaliśmy w ogóle języka i wtedy nie było polskich wersji. Każdy grał Pokémony. Dokładnie, tak i każdy się uczył z gier Też języka, grałem. a teraz tak, jest tylko narzekanie, tak że ten, że czemu nie ma polskiej wersji, plują nam w twarz, że nie wydają po polsku, nie kupuje, bo nie ma po polsku. No to jest naprawdę to jest słabe. No tak, ale to, to ale aturat pod względem tych nowych gier, gier Nintendo, to tak jest na przykład Pikmin. Pikmina bez polskiej wersji to w ogóle dać dziecku, to ja bym nie wiem, że zrozumiało, o co to miało. Tak naprawdę. Ja bym Zeldy nawet dziecku nie dał bez polskiej wersji. Albo bez książki, żeby no się nauczył angielskiego. Przynajmniej obecnym dzieciom, tak? No. Kiedyś to 9 lat, a ty zasuwałeś w Final Fantasy, w Neverwintery albo coś i wszystko rozumiałeś. A teraz ludzie potrafią się uczyć po 6 lat języka i jest opór, bo on nie umie ci powiedzieć, jaką kanapkę jem, no nie? Po angielsku, po angielsku. No, po angielsku, tak, oczywiście. No, po polsku czasami no, też no, Dlatego. Nie <laughs> tak, zarazę się. Zarazę się. No właśnie, dlatego, dlatego to jest moje jedyne, jedyne zażalenie do Nintendo, dobrać polskiej wersji na chwilę obecną. No ale jak Jacek mówi, że będą, no to spotkamy. No tak, ale zobacz Jacku, twoi, po Twoim przykładzie. Sam, sam e, nową konsolę wzią, wziąłbyś jako ostatnią, prawda? W sensie Wii U? Tak. Kup, kup, kup, prawdopodobnie ją kupisz, ale jako ostatnią chyba. Nie. Jako drugą. Jako drugą, no, ale to nie jako. Wii U jest id... No nie, Wii U... z jednego powodu. Na Wii U nie wychodzą miotarpegi. Obecnie, więc. A, A to jest to, co mnie trzyma przy rzeczy? konsolach. Nie wiadomo, z tego co zapowiedzieli, jest tylko X, tak naprawdę? Mhm. I Zelda. No tak. To jest po części, to... no nie? Ale, ale tak to. Mało, mało. No właśnie, to jest ten minus. Dlatego albo pierwsze będzie PS4 i Wii U, albo Xbox One i Wii U bo no. Wii U jest idealną konsolą do grania, temu nie zaprzeczam, mam masę fajnych gier, polecam każdemu, ale nie jako konsolę główną. Jako, no, ja, jako dodatkową jak najbardziej. Masz PS4, w cię boss, Bloodborne, odkładasz, idziesz tłuc z Marianem monetki, w cię monetki, idziesz tłucz z, z większą siłą tego bossa z Bloodborne i wygrywasz, no nie? E, powiem wam, że e, ja kupię Nintendo tylko w jednym przypadku i kupię no. ten Nintendo, teraz wam mówię na 100% kupię ten Nintendo, ale musi stać się jedna rzecz muszą być trofea, jak będą trofea to ja ją kupuję <laughs> jak, Never gonna happen. Ja, jak będą trofea autentycznie idą do sklepu, ja mam, ja mam tutaj po 150 funtów tą konsolę, no to e, słuchaj, ja e, w jeden tydzień e, zrobię na dwie takie konsole ale tam muszą być trofea o, ja muszę mieć co tydzień robić tydzień robisz dla konsolę na nas no, na was dwóch sobie. No. To ja ci powiem tak, ty napisz do, do e, Satoru i łaty no, no. e, pięknego maila, dajcie mi moje trofea i kupię waszą konsolę. Tylko A, pamiętaj, ale... żeby było Satoru i san. Żeby nie było. Tak, dokładnie. No, tak. Jeszcze na, napisz po japońsku. U, niżej, u, ten uniżony Christian Kender san, <laughs> znaczy cian tak, no, tak. prosi o trofea. Sądzę, że ja, ja, ja mogę się pokusić o jedno, jedno stwierdzenie, że ty byś napisał maila bezpośrednio do, do, do IWAT, to za chwilę by cię odpisał. Wiesz to to jest fajny pomysł, może nad tym popracujemy. Autentycznie. Bo oni tak mają. Autentycznie bym tak zrobił. Bo, słuchajcie, programy w tego Mariana. Szczególnie, że te gry pięknie wyglądają, przepięknie to wygląda. Słuchajcie, to na jeszcze yy, w jakimś tam HD czy Full HD naprawdę wygląda to przepięknie. Ale ja muszę mieć trofea. No ja muszę Ale mieć zauważ trofea, no jedną sorry. tą różnicę, że masz trofea na dużych konsolach, a czasami to jest nawet, to nawet nie motywuje do grania. A masz tak, na przykład, tak, ma, mam teraz że... Mariana, tak Mario, jest, tak. super, 3D land. w ogóle odpalam 3D, wypalam i oczy i nie widzę nic do końca dnia, no nie? Ale no gram tak. w to i gram, i gram, i gram, i idę dalej do przodu i patrzę, o, brakuje mi tu takich monetek, które się zbiera, to już się tam cofam i zbieram, no nie? a nie mam za to żadnej nagrody tak naprawdę poza monetkami, no nie? I Nintendo jest w tym mocne, że nie muszą ci dawać trofeów, żebyś ty chciał calakować ich w gry. I to jest według mnie mega, no nie? Ale jak masz sobie kupować jakieś, nie wiem, jakieś konsole od Nintendo, nie kupuj jeszcze Wii U, poczekaj aż wyjdzie Zelda i X, ewentualnie kup sobie, nie wiem, dual screena na przykład, gdzie masz masę JRPG-ów i będziesz miał co grać. Masz stare chrono-triggery, masz, masz stare finale, masz tyle remaków z poprzednich konsol, w ogóle Sony i tak dalej, że możesz grać, a grać tak naprawdę. E, dokładnie. Ja jeszcze myślę, że e, uda nam się e, Nintendo... Mm, zobaczcie, że jeszcze ma bardzo dużą bibliotekę starszych tytułów, prawda? I które działają na te nowsze konsole, więc tak, oni, Sony oni też mają się z tego pieniądze, więc oni... oni tak na dobrą sprawę, wydają grę 10 lat temu i ona działa na nowe konsole, tak? Dobrze mówię? Dokładnie tak jest, masz na przykład na Wii U, masz tam w sklepie u nich, nie pamiętam, jak, może to się nazywa tak samo jak na 3DSie, będę mówił tak jak jest na 3DSie. Odpalasz mhm. sklep i masz na przykład zakładkę z nowymi grami, które są tylko na 3DSa, masz zakładkę ze starymi grami, które były na NDS-a, na SNESa i tobie to wszystko chodzi. Masz specjalny emulator w każdej ich konsoli i to ci odpala, no nie? gdzie no tak. Sony nie umie zrobić wstecznej kompatybilności, bo mówi, że się nie da. No nie? Więc e, wydaje mi się, że e, dlatego właśnie też między innymi Nintendo nigdy nie wypadnie z rynku, będzie na, na tym zapleczu ekstrakasy, że tak powiem, ale fani i tak to kupią, ty to kupisz, ja może kiedyś to kupię, bo nie mówię, że nie i to będzie miało tą swoją taką e, przeciętną, może średnią sprzedaż, ale na rynku na pewno się utrzyma. I myślę, ja że. W skrócie... ty... Aha, no, bo chciałem już kończyć pomału, ale to po, powiedz jeszcze ja. Ja w skrócie pachteruję i powiem tak, że ten do nie wypadnie, ale na pewno w pewnym momencie zmieni swoją politykę biznesową. Oby zmieniło na lepsze niż na gorsze, więc. Okej, okay, dobra. Okay. Więc tym optymistycznym akcentem mamy nadzieję, że tak będzie. I kończymy. Duże N jest świetną firmą i tak. I kochamy je gry, na nich się wychowaliśmy. Dobra, więc możemy zamknąć główny temat lecimy do tematów z growych więc dzisiaj porozmawiamy sobie o plusie. O plusie sobie porozmawiamy ze względu na to, że wiemy, że będą nowe gry na plusie, ale zanim do nich przejdę, opowiem o starszych grach na plusie. Mówiłem, że będę się starał wszystkie te gry ogrywać i z plusa i wam mówić, czy jest sens ich ściągania czy nie. Ale niestety nie zrobiłem z poprzednimi grami Wam krótkie recenzje w związku z tym teraz wrócimy do nich sobie i szybko Wam o nich powiem, czy warto, czy nie warto więc może najpierw zacznę od czegoś, czego nie ma tutaj na naszej liście, na naszej rozpisce chłopaki o Rainbow Moon Jacku, poleciłbyś Rainbow Moona który był w plusie za darmo w zeszłym miesiącu na Vicie? Jasne, jak najbardziej, kozacka gra ale jak nie macie 600 godzin wolnego to na siadajcie jak nie lubicie oldschoolowych gier taktycznych, też nie siadajcie, bo tylko zaryczycie się na śmierć. Że nie jesteście w stanie przejść. Tak, a yy, poziom trudności właśnie wysoki jest bardzo w tej grze, bo yy, bo ja się nad nią tak trochę zastanawiałem, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało 10 razy powtarzać te same walki. Czy znaczy, poziom, to tam słuchajcie, powiedzmy, że to jest pastwienie się nad graczem. Jeżeli ktoś gra oldschoolowe gry, to on to będzie kochał, no. Nie? Ale jeżeli ktoś nie lubi trudnych gier, trzeba podchodzić do przeciwnika jak do jeża, to nie ma mowy. Tam się liczy blok, liczy się, czy zaatakujesz z boku, z tyłu, z przodu, czego użyjesz, na jaką odległość. Tam nie ma cackania typu 4x4. Często masz, że twoja drużyna złożona z trzech kolesi tłucze przeciwnika, którego jest 30 sztuk, no nie? Trzeba ostro kombinować. No i nie ma takiego łatwego rozwoju, że po prostu farmisz lewele. Musisz zdobywać specjalne punkty, te punkty pod, dzięki tym punktom podbijasz staty jak Dark Souls, Demon Souls i jest ogólnie mega, no nie? No i wiadomo, nie masz podane nic tak dorączki, że masz i tutaj, gdzie strzałka prowadzi. Trzeba samemu kombinować, no i świat jest mega ogromny. To jest coś, co powinien być każdy JRPG, w ogóle RPG i ludzie o tym zapominają przy tworzeniu pier czyli świat tam z jednego końca mapy na drugi możesz nigdy nie dojechać, bo cię po prostu jeden zwykły potwór tak zgnoi, że będzie silniejszy niż ostatni bosk że nie? No tak. A y, ty przeszedłeś całgorajm Bomuna? Jasne, że nie. Jasne że dalej, nie. Dalej łoję. Ale ile, ile masz godzin? Naprawdę 600 godzin już masz? Nie, no nie, nie wierzę w to. Nie, nie, nie mam 600. Bo jak już mówimy, że lubisz trofea, tam jest jedno trofeum Zaraz ci dokładnie za ile godzin. Oh, A ja go nie mam, więc jestem poniżej oh. tego. ale to, to trzeba jakąś tam liczbę godzin y, z tym trofeu, w tym trofeum zrobić, po prostu? Czy, Musisz czy grać one... po prostu tyle. Jest napisane y, zagraj 500 godzin. Zaraz ci dokładnie 100 godzin. 100 Czyli godzin. Ja mam poniżej setki. Aha. Jeszcze sprawdzę niżej, czy jest za więcej. Nie. Jest za 100 godzin, jest max. 100 godzin, no. Ale to będę Takie. w miał. Ale powodzenia dla trofii Hunterów w picie 500 poziomu. Nara. <laughs> Który masz teraz, Jacku? 80 Jakoś tak. 80-ty. No 500, no to, to wydaje się długa droga ogólnie. Długa droga. No wiadomo, tam później się idzie na silniejsze potwory i tak dalej. Mm. Więc Szybciej to... leci. Tak, ale na początku to jest rzeźnia, Jak dostajesz po jedną, dwie monetki na przykład za tego przeciwnika potrzebujesz, nie wiem, z 50 60, żeby podbić poziom. O kurde. Znaczy stat, Bo... dokładnie. Jadę. Ta... E, śmiesznie. E, dobra, więc myślę, że na polecamy wam Rainbow Muna. Jacek poleca. Ja chętnie okram, ale, ale wiem, że ta gra ma szansę mi się spodobać, ale nie wiem, czy wytrzymam tyle z ją. może obrazu, że grafika nie jest jakaś tam przed tak, super ładna. Tak, widziałem, jest... widziałem screeny. Grałeś w This Guy kiedyś? Nie, nie, nie, ale, ale też bym pograł. Tak, to powiem Ci, że o ile jest fajnie, stylistycznie i tak dalej, że to naprawdę ładnie wygląda, tak Rainbow Moon wygląda jakby ktoś go w się narysował. Hmm, no tak. Do tego się musisz przyzwyczaić, no nie. Ale Ech. tak to gra przednia. Tak, ja bym ja sobie ogarnę, no mam w plusie, wystarczy, że ją pobiorę, bo 8 gigową memorkę mam i teraz... nie. 16, 16-gigową 16 memorkę mam, ale i tak żongluję tymi grami. Zajętą w 6 gigach. Tak. Ee, żebyś Dodajmy, I, że to jest w crossbaju jeszcze. Znaczy no, crossbaju i cross-playu, więc jak, więc jak ktoś ma na Wii U, znaczy twu na Wii U no, na, Vite. Na, na PlayStation na Vita, tak? To, to automatycznie no, jeszcze trójce. powinien mieć możliwość do playa trójki razem z opcją przenoszenia save. Więc Super. może kontynuować sobie grę na przykład na dużej konsoli, jak mi się spodoba. Ewentualnie kontynuować na małej, jak grał na dużej. Ekstra. E, dobra, i drugą grę. No jesteśmy przy wicie, więc powiem, że druga gra to była Pix the Cat. The Cat, the Cat. E, słuchajcie, no chodzi się takim kotem. E, trochę wygląda to jak Pac-Man. E, chodzi się takim kotem, zbiera się e, jakieś e, kulki, czy coś takiego, i w, trzeba je na planszy, która wygląda jak levele w Pac-Manie trzeba je przenieść na inne etapy tej samej planszy i później przechodzi się do następnej planszy i robi się to tak w kółko z tym, że liczy się, żeby jak najszybciej do tych kulek dojść i żeby szybko zanieść te kulki w te drugie miejsca, załóżmy, że połowa planszy jest w kulkach, druga połowa nie jest, trzeba zebrać połowę planszy, trzeba zebrać połowę planszy, połowę planszy tych te kulki i robicie, robi się z waszego kota taki wężyk bardzo długi. I trzeba uważać, żeby dostarczyć do drugiej połowy planszy te kulki, żeby nie, nie, nie, nie zjeść swojego ogonu, że tak powiem. I to, to taki właśnie pack ma trochę połączony na, z, z wężem na telefonie. Robi się to dosyć szybko, wchodzi się na kolejne levele, ro, później się robi różne mnożniki i tak dalej, i tak dalej, coraz szybciej, coraz szybciej. Sz, bardzo szybko się w to później gra i Powiem ci, wam, że takie jak, jak, jak graż o tron to spokojnie możesz sobie to brać, szybka rozgry rozgrywka, trochę długo się wczytuje, e, to jest taka odskocznia 10-15 minut sobie graż taki survival i, i to wszystko, ta gra nie jest jakoś ambitna, głęboka czy coś, ale w, w sprawia takie wrażenie dosyć przyjemnej, przyjemnej gry. E, nie trzeba w nie myśleć, po prostu szybko grasz i robisz, co, co, co tam trzeba. No, no, dla, mnie, dla mnie w porządku, mam ją, bo zajmuje ze 100 czy 200 mega, to, to, to bardzo mało, jeżeli chodzi o tytuły na Vite, bo na ogół zajmują po parę giga. E, dobra, więc Pix the Cat, Może, możecie sprawdzić, nie, nie rozczarujecie się, ale, ale bez szału. E, później mamy na PS4, na PS4, na PS3, nie będę mówił o grach na PS3, bo, bo nie mam. A na PS4 wyszło Spelanki i Dust and Legion Tale. Może zaczniemy od tego Dusta. Jacku, bo też w to grałeś, chyba, tak? Ja, ja dalej czekam, aż ja, będę miał PS4. Ja to A, Piotrek to Piotrek w to grałem. Piotrek w to grał. Piotrek w to grał. No to Piotrek, ty, ty trochę powiedz o, o tej grze. Co tam było ciekawego? Pamiętasz ją w ogóle jeszcze? Mm, coś tam pamiętam. Znaczy nie, nie pamiętam tylko nie historii, nawet, która nie, się działa. No hi... Ja pamiętam tylko rezerwkę tak naprawdę. Tak, tak, tak. Czyli tak naprawdę e, platformówka akcji z czasami zadatkami tak naprawdę. Mm. To jest w miarę przyjemna. Na tak. porównania to jest taka Muramasa, no. Dragon Crown albo Odinster. Muramasa, tak. Tak, tak. Dokład, mm. tak, Muramasa jest bardzo dobrą, dobrą, dobrym porównaniem. No, rysowane odręcznie tak naprawdę te wszystkie animacje i, i bohaterowie. Bardzo fajnie to wygląda. Tak, system walki jest stosunkowo prosty. Tam oczywiście levelujemy, dostajemy coraz to nowsze możliwości, nowe kombosy, jakieś takie rzeczy, wiadomo. Mamy jakieś tam statystyki, możemy ubierać swoją postać. Ja powiem Wam, że na początku tak, tak, a tak grałem, grałem, chciałem zobaczyć co to jest. I tak po paru godzinach doszedłem do miasta i z tego miasta biorę sobie misję i uciekam do innego, do innej lokacji, tam zabijam i, i robię dane misje. Powiem Wam, że to jest całkiem przyjemna gierka. Bardzo ładnie wygląda na PS4, Full HD, 60 tak w ogóle wszystko wow, eee, bardzo ładnie wygląda, bardzo dosyć, bardzo przyjemnie się gra, myślę że, że, że mogę właśnie polecić osobom, które, które właśnie lubią tego typu rzeczy, jeszcze była, nie wiem czy pamiętacie, była taka gra, że grało się samurajem na PS3, eee, takim Kurczę, on walił z mieczem i wyszły dwie części. Druga była dosyć słabsza. Więc y, pamiętacie może co to był za tytuł? Pewnie nie. To był intyk ogólnie, też rysowany. Na PS3 był. Za, za nie. Za cholerę nie, ja też za cholerę nie, ale wy może wiecie, co to jest. Jeżeli graliście w tego właśnie typu grę, to to jest właśnie to, to samo. To ona była dosyć, e, dosyć znany był ten tytuł. E, nie pamiętam. Y... Przykro mi nie pamiętam, e, e, ale, ale to ale było. To było był sam był w plusie. On był, nie, on nie był w plusie. On był normalnie do kupienia na. No chyba dalej jest na, na, na storze. Dwie części wyszły. E, jedynkę pamiętam. Dokładnie o Szanka mi chodzi. Kiedy tak. tam masz ninja? No, no. no właśnie. Ja, bo ja pamiętam takiego typa to nie jest samuraj w ogóle, <głos> tylko to jest. Jeszcze tam był taki właśnie. Jeszcze była właśnie ta gra z ninżą od tych twórców. Marta do Ninja. Tak, to może o to. Mark of the Ninja się nazywała. Znaczy, og ogólnie chodzi mi o miłoszanka, ale miałem wrażenie, że jego facjata to taki samuraj z klitką. Ale dobra, do Dzień, tam pamiętam jest Rambo. Rambo. To jest Rambo, dokładnie, eee, najemny. Tak, więc, więc myślę, że ludzie, którzy... Który... Tak, jak ktoś drowszanta, tak, to Dust należy Legend nie dla tak, nich. Tak, tak, tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Dobra, więc Dust, no w sumie w miarę, w miarę polecamy taki, no dosyć solidny tutu, ale też bez jakiegoś szału. I mamy te spelanki. No, te spelanki to wam powiem, że no, trochę to przycisnąłem. Trochę to przycisnąłem. No ginę tam co chwilę. Ale trochę to przycisnąłem. No, oczywiście mamy platformówkę, jesteśmy sobie w kopalni i musimy w kopalni taką dobrą sprawę wyjść. Eee, gra no, różni wiążę. się. Tak, gra różni się tym, że ma generowane e, randomowo levele, o czym Piotrek wcześniej wspominał. I no i w, nie nauczysz się tych leveli, Po prostu musisz nauczyć się całej tej mechaniki, tego wszystkiego e, grając w tą grę, grę, która jest naprawdę bardzo trudna. I ja dochodzę do trzeciego, czwartego levelu i ginę, a mój rekord to piąty. Naprawdę ta gra jest trudna. Tam oczywiście w, jak e, giniesz, to e, jakiś progres je, jest w tej gry, ale jeszcze do końca nie zauważyłem jaki. Tak czy siak, naprawdę w, to, w tą grę mimo wszystko gra się dosyć przyjemnie, bo masz ten syndrom. Kurczę, zginąłem jeszcze raz, spróbuję. I mam właśnie taki syndrom, ha, ha, ha. że. A pamiętam jak hejtowałem. No hejtowałem ją trochę, no bo, no bo wiecie. To są indyki, tak? No te dust to jeszcze wygląda, ale te spelanki to w ogóle nie wygląda. E, ale ma coś takiego właśnie przyjemnego i jest cholernie trudna. Cholernie trudna jest, chociaż wiesz o tym wszystko. Ja wiem na przykład, idę sobie w prawo i wiem, że z góry może na mnie coś spaść i nawet widzę, że, że to spadnie, ale czasami widzę, że nie wiem, coś tam lata i nie zauważam, że to, że to może na mnie spaść i po prostu idę i to spada i jesteście na trzy hity i musicie od nowa grać w ogóle wszystko. Więc, więc po prostu tam jest taki poziom trudności wyżyłowany w ten sposób, że wszystko dookoła możecie zabić, ale pojedynczo nic ci nie zrobi. Ale coraz dalej jest tego coraz więcej i, i nie wiesz co się dzieje, naprawdę nie wiesz co się dzieje. Ogólnie polecam dla hardkorowców z pelanki, jak lubią żyłować poziomy. To nie jest zła gra, ja muszę się... Ja mam jedno, ja mam jedno pytanie do ciebie. No do spadanki. Wypróbowałeś e, to, co ci mówiłem, żebyś e, spróbował zagrać dwie osoby? Tak, e, tak, tak. tak. Słuchaj, zagrałem w dwie osoby no i jest tragedia ogólnie. Tragedia jest totalnie. Tragedia? Tak. Mi się podobało. To jest e, wiesz co, Nie, ale, wiesz, wiesz, dla mnie. Ja, ja grałem z dziewczyną e, i powiem ci, że ona jak zwykle leci do wszystkich kamieni, które tam są i non-stop ginie, non-stop ginie po prostu a później, później jest fajna opcja, bo jak zginie twoja kooperacyjna kooperacyjny przyjaciel, osoba z którą grasz, to robi się tym duszkiem i ten duszek może dmuchać nie wiem czy pamiętasz i na przykład jak jest, są takie strzały z boku z, z tam, no po prostu jest takie urządzenie, które do ciebie strzela jedną strzałą, jeżeli podskoczysz to one do ciebie strzeli, to wystarczy, że ten duszek podbiegnie i ten duszek może dmuchać i ten duszek dmuchnie na to i ta strzała poleci i wtedy ty masz wolną drogę, bo już drugi raz nie poleci i ten duszek po śmierci przydaje się twoja, twój kooperacyjny przyjaciel może ci pomagać przechodzić level, jest trochę łatwiej, to fakt, ale no mi się nie, nie, nie grało zbyt dobrze, bo albo było tak, że po prostu moja dziewczyna ginęła w pierwszym levelu i co ja mam teraz robić? Grać sam, wszystko, do trzeciego, czwartego, piątego, czy grać od nowa? Więc już brałem od nowa i dlatego, nie, w dwójkę to nie ma sensu, bo ta gra jest za duża. Przynajmniej w moim przypadku, no... no to w twoim Moja przypadku. Mam... Ja, ja, ja ogólnie, jeżeli ktoś chce, to ja polecam nie, zadrać w kołpach przede wszystkim. On chyba nawet ma e, kołpa do czterech osób, jak dobrze pamiętam. E, tak, tak, tak, tak, tak, tak, ma, no. A, więc jeżeli macie znajomych to bierzecie piwo, bierzecie cztery pady na cenapie i po prostu się bawicie, walcie na to że w ogóle dliniecie co chwilę i, tak. i, i, i ten tylko po prostu się i, i się bawicie, bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie to A wygląda zresztą zrobię sobie teraz ochotę i po podcaście sobie zagram jedną rundkę, o tak zrobię więc ogólnie spelaki polecam <śmiech> dla hardkorowców, dobry tytuł tylko musicie dać mu trochę szansy i pograć trochę dłużej a jak mu nie dacie szansy, no to aż tak dużo nie, nie stracicie, ale, ale to jest zupełnie co innego. Dobra, więc zamknijmy gry z plusa. Eee, można powiedzieć, że ten miesiąc, a to było w poprzednim miesiącu, to było w październiku, był taki sobie. taki sobie. Eee, e, ja, ja tam o Games of God nie mogę narzetać. Sorry of bardzo. God. Ale nie, chodzi mi o te, o tych, o tych grach, których teraz powiedziałem. Tylko... Ja, ja też mówię o odwieńcym Gold, które było w, teraz w październiku, tak? W październiku. Bo, bo, tak, no bo dostaliśmy Bad Company 2. No wiadomo. Mm -hmm. Nie drałem, no bo Bad Company, no to stare, nie? Tak. Ale w Darksidersy 2 ja najbardziej przeszedłem, bo, bo nie miałem na, na 360 ja chciałem to zadrać. No tak. Znaczy... I jezdo. to Tak, to było całkiem nieźle. Na PS3 przecież był ten Batman, chyba, Arkam. Tak, tak, tak, tak. Tak, Arkham Asylum, tak. tak. Ar więc, Asylum. więc ogólnie było z porządku, Nie, ja patrzę tylko perspektywy na, na, na to, co, co tu mam w PS4. Co będzie w przyszłym. Że to było średnie. Tak, no <grym> właśnie i myślę, że możemy zamknąć ten temat i przejść i porozmawiać sobie o, o plusie i o przyszłości plusa i o tym, co nas czeka. Więc Piotrze, oddaję Ci głos, bo to Ty przygotowałeś na nas. Dobra, to słuchajcie, ja mam taką fajną rozpiskę. Nie co dokładnie wychodzi po kolei to Gold, e, i to w Games of Gold i w PlayStation e, PS Plusie e, w listopadzie. E, bo to jest jakby jedna część tego, co, co mam chcę co opowiedzieć. No to może zacznijmy od PlayStation, no bo wiadomo, PlayStation jest pod górą. E, no to tak. E, The Binding of Isaac Rebirth i Steam World Dig na PlayStation 4. E, Frozen Synapse Prime i Trousers na PlayStation 3. I The Hungry Heart i e, Escape Plan na PlayStation Vita. I Jezu, Indyki znowu? Znaczy ja, ja rozumiem, The Binding of Isaac Rebirth jest totalnie nową grą tak naprawdę. Bo, bo to nie jest dokładnie ten sam Isaac, który, który był na początku. To jest dodatek, w ogóle zmienia się masę rzeczy. No ale hello. No kurde. Mogliby to jakoś inaczej zrobić, a nie kurde same indykili. Kiedy... Teraz teraz Krystian zaraz się zacznie, zast... tak jak było pamiętam o. w poprzednim odcinku kiedy mnie nie było jak, jak mówiłeś, że się zastanawiasz nad tym czy w ogóle to jest w ogóle sens tego plusa. Tak. E... Bo, bo mówiłeś, że, że, że, że, że, że, że no, przy takich grach to, to w ogóle nie ma sensu. Ja, ja myślę, że dopiero teraz Sony poszło porażą do głowy porozum do głowy i nie porozum do głowy. Zobaczcie, że jesteśmy w okresie w listopadzie. To jest początek listopada. I co robi Sony? Sony sobie wymyśla, że znowu daje nam ochłapy, bo te indyki, no, te, no, są, są, są może i dobre, ale to są indyki, więc znowu karmi nas ochłapami, że tak powiem. I co sobie wymyśla? Że na ogół ludzie brali plusa na rok, pod koniec roku. Listopad, grudzień. Wtedy były promocje, że tam 13 miesiąc gratis, czy jakieś takie rzeczy. I... Wymyśla sobie coś takiego właśnie, że teraz ludziom kończy się plus i on teraz wyskakuje już co będzie na grudzień, chociaż nigdy te, tego tak wcześniej nie robi. I już co będzie na styczeń. Wow, Sony, co się stało? No właśnie, no właśnie bo wi no widzisz, że... Je... I właśnie, co dokładnie będzie? Tak, ee, no to, to co dokładnie będzie, no to... Do, dobra, no to, to ja mogę powiedzieć, że... może powiedz... no, no, no, Słuchajcie, może powiemy wam, co, co, co będzie w grudniu ee, na początek. Ma się pojawić Injustice, dla Ultimate Edition i Secret Pongers, no jest znowu indyk, ale, ale ten Injustice Jezu. Tak, tak. Świetna gra. Ja, no, no. I w styczniu wejdzie coś, co w ogóle dla mnie jest totalnie. Wow, jeżeli chodzi o Sony, bo wyjdzie in famous first, first light. I to jest takie o, ojej, gra, która normalnie tam w tej chwili. Znaczy, on, ona nie potrzebuje podstawki, jeżeli dobrze pamiętam. Sam dodatek, tak. Mm. Bez podstawki, tak, ja. Boże, pięć no no. ale, ale to jest. Tak, to jest dodatek, ale on, on jest standalone i to jest właśnie fajne. Tak. On jest sa, sa, no. samodzielny, kosztuje 63 zł, gra się tylko babką, starcza na jakieś. Koło 4 godzin, może 5 godzin rozrywki do wymaksowania wszystko koło 80. Ale wciąż to jest świetna gra. Tak, i, i piękna przede wszystkim. No, ale doszliśmy do gra. momentu, kiedy zaczynają dawać DLC, no nie piękna w tłusie, przede wszystkim. więc to już jest słabe według mnie. Właśnie, i o tym też chciałem powiedzieć, Jacku. Dobrze, że to powiedziałeś, bo zobaczcie, dali teraz, masz rację Jacku, dali teraz DLC i wiecie na co teraz czeka? Aż, aż dadzą oczywiście DLC, czyli Drive Club, yy, to, co, to, to o co... A właśnie, to trzeba dodać, to trzeba dodać że na Drive na nadal czekamy. Tak, ale... ale... Drive Club to, to, jest, to jest idealna to, to gra do plusa, dodać. ponieważ można ją dawać co miesiąc i w rozpisce będzie świeciła, mimo że i nie będzie. <laughs> Dokładnie, ale powiem wam, co będzie następną grą. Niestety, i tego się obawiam, że tak będzie, że będzie DLC do Killzona Shadow Fall'a, z kooperacją. Jest, nie wiem czy wiecie, ja mam akurat Season Passa do Killzona, e, wyszła w Season Passie, normalnie DLC, dodatkowy tryb kooperacji w Killzonie, z tym, że może, możecie go kupić oddzielnie, za dajmy na to te 63 zł, niech będzie. I to jest DLC do Killzona, tylko kooperacja, multi, działaby z podstawki, można to kupić. I wydaje mi się, że jeżeli zrobili teraz z First Lightem taki myk, Zrobią z Killzone'em na 100%. Zrobią kooperację. Znaczy w przyszłym roku Jakby zrobili coś to. takiego z Killzone'em, to sobie strzelą w... Słuchaj, oni no bo... sobie strzelą w stopę, jeżeli coś takiego zrobią. Znaczy ja rozumiem, że ludzie kupują plusa, bo muszą mieć multiplayera, ale większość osób, kto, która dra, to ty, ty, masz, ty musisz mieć multi, ale parzył, ale nie muszą. I na to się, że plus, a po cholerę mi plus. Ja Dają jakieś walone dodatki, których tak naprawdę nie są nam potrzebne. No tak. E... Oni sobie strzelili. No, tym nie się. W tym się ja Pójdzie po głowy. To może jedna osoba, proszę. To też prawda. Co mówiliście? Ja w ogóle nie, nie słyszałem was. <grym> tylko przytakuj. Tylko eee, przytakuj. No, przy, przytaku, dobra. dobra. No, ja, tak, tylko przytakuj dokładnie. Eee, dobra, jeżeli chodzi o ten... Nie, no, według mnie plus... No mów, Piotrze. Dla mnie plus w tej chwili... Dla mnie w tej chwili plus jest taką usługą, którą Sanę powinien w końcu się za nią wziąć tak ostro, a nie, że na sam koniec, w ogóle roku wali grami, które tak naprawdę mm, albo większość osób już się odgrała. Znaczy to są nadal świetne gry, tak? Ja, ja, ja nie przeczę, że nie, tylko większość się po prostu już ta gry zazwyczaj ma. I to jest dla mnie troszkę, czy wiesz, e, troszkę dziwne. Piotrze, na ogół jest tak, że gry z plusa mamy. Na, na ogół tak jest. Jeżeli wy, wyskakiwały te duże niesprawiedliwości, to tak. Tym bardziej, że zobacz, że e, PS4 no ma nie za dużą ilość tych gier. Wiadomo, że nie dadzą jeszcze takich killerów ostrych, ale przynajmniej już z tym Injustice jest, jest dobrze. Ja, ja miałem to na PS3, bardzo fajny tytuł, tylko nie Ultimate Edition. E, ku, myślałem, żeby to kupić tutaj. E, kosztuje 18,5 funta, więc no, prawie zamyka się w stuwie. Będę miał to za darmo już za miesiąc. Dla mnie w porządku. Sekret Secret czas widziałem, co to jest. Gra się takim e, Meksykaninem z sombrero jakiś tam e, i zabija mm -hmm. się, nie wiem, różne jakieś, jakieś dziwne rzeczy po, po farmie się chodzi. Nie pamiętam, bo patrzyłem na to trzy miesiące temu, jak to miało wyjść. E, tam chyba do, do kursie strzela. Nawet nie wiem, to, to było trochę takie na zasadzie jak Dead Island trochę. O, Nie, nie, de, nie, nie Dead Island, tylko Dead... Dead Nation, taki rzut izometryczny i, i takie cukierkowe kolory. No to, to, to będzie taki, mhm. przy... tym bardziej, że to będzie premiera, to na pewno będzie premiera, bo to miało wyjść w ogóle parę miesięcy wcześniej, więc to będzie akurat premiera. E, więc e, więc e, oni wrzucili teraz tego plusa, mówię Wam, i pokazują, co, czego będziemy się spodziewać w przyszłości, ze względu właśnie na to, że ludzie teraz, właśnie kończy mi się plus, bo na ogół ludzie brali na święta. Takie tak jest moje zdanie. No tak, tak to racja, to, to, to się no. zgadzam. E, więc... To się e, zgadzam? No dobra, no to słuchajcie, to, to, to, to było PlayStation. Tak, e, właśnie jeszcze, tak, <coughs> przejdźmy do twojego... No może ja szybko... Z... Do... Ja szybko przelecę... Do Xboxa. Do, do mojego. Tak, e, ta, jakby... Viva, ta, ta Viva Piniata. Tak, do, do, Ile ona ma procesu. lat? E, to, jest, do, to jest druga część, to jest z 2008 roku bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. 6. Bo to jest Travel in Paradise. Viva Piniata, pierwsza... 6 lat. E... No, a oh, wow. Viva Piniata na początku, pierwsza część była tytułem startowym na 360, a Miałem, później wyszło, wyszło ta, ten uh, Viva Pinata Trouble in Paradise, który uh, dostaniemy na 360 w pierwszej połowie listopada, mm. uh, a w drugiej połowie listopada na 360 dostajemy Red Faction Guerrilla i znów stara drama. Uh. Mm. Miałem ją, miałem ją nawet, tam był chyba... I to jest naprawdę stara drada. Tak, y, tam jest widok chyba z, y, y, z trzeciej osoby. Znaczy y, z pieczy, Boże, TPP. Tak, tak, tak. Y, tak, tak sobie chodzisz po tych tych. Tam, tam, z tego co pamiętam, był fajny motyw niszczenia otoczenia w sensie budynków różnych. To było całkiem fajnie zrobione. Tak, to była jedna z pierwszych gier, która miała naprawdę, naprawdę miała fajny zrobiony algorytm do, do, tak. do, do niszczenia otoczenia. Robi to wrażenie. A, a co się pojawi na Xbox One? Dobra, słuchajcie, a co się pojawi na Xbox One? E, Sariot, który już był od trzech miesięcy, tak? Dobrze pamiętam. <gry> e, ale dostaniemy nowego indykat, który wyszedł tak naprawdę to jest chyba premiera, jeżeli dobrze pamiętam na łana. Na, na, na a wcześniej było to na PC, oczywiście, czyli Volgar The Viking. I ja Volgara ogólnie polecam. Jeżeli ktoś nie grał wcześniej nie, na, na PC, a teraz ma, ma, małana, to, to bierzcie to, bo, bo to jest naprawdę fajna gra, według mnie. No, okej, okay, dobra, więc. Ale to, to tylko to. No, tak. Przejdźmy może dalej, yy. bo, bo tematy growe. Tak, tak. tak e, Przeleciliśmy. E, tak, tematy growy możemy zamknąć. Eee, myślę, że jeszcze powiemy o jednym temacie i, i będzie koniec Jacku, e, o jakim filmie chcesz powiedzieć? E, chcesz powiedzieć swój pierwszy temat, czy drugi temat? Aże w sumie możemy ten drugi polecieć, bo okay. ten pierwszy jeszcze może się dużo zmienić to... e, Dobra, więc Nigdy w takim razie, <laughs> e, zanim zaczniesz e, proszę, bez spoilerów Ile, Ilu z Was udziału Guardian? No naszej zróbmy, poczytajcie Spoiler alert, to jest ostatni... Ej, film, ale nie, odsłucha? bo ja dalej to będę słuchał, ja muszę to słuchać, więc nie, nie, nie ma takiej opcji. Ja, ja Jacku, bardzo ale mi nie, nie, przykro, nie. bardzo mi przykro. Nie, nie, nie, nie ale tym... zróbmy tak, że jeżeli, jeżeli coś będzie, bo słuchaj, o tym filmie nie za bardzo da się nawet dobrze powiedzieć, nie unikając tak. spoilerów. Znaczy, wiesz, nie. możemy spoilerować komiksy zamiast tego filmu. A... Ale komiks jest dokładnie ten sam. A to już nie moja wina, no ale ja mówię <śmiech> o komiksie, a nie o filmie. <śmiech> super, super, No właśnie, o to... No właśnie, no dobra. dobra. To słuchajcie, dzieli się 70... film? tak. Nie. Ja widziałem. Chamstwo. 2-1, I... tak. Idź do kina nadrabiać. No dokładnie. Już mi się nie chce. Ja polecę. Ja, ja ci polecę. No wiem, że jest dobry, ja sobie poczekam. Akurat najlepszy film nie, nie Marvela, jaki wyszedł do tej pory. No. Mhm. Jestem ciekaw czy faktycznie najlepszy. No, no ale o, o czym dokładnie jest... mówimy? O Guardians of the Galaxy. Jak ktoś się nie uczy angielskiego, to Strażnicy Galaktyki. To niech nie słucha Czyli... tego podcastu. Tak. A jak ktoś jeszcze nawet po tym, <grym> jak powiedziałem po polsku, nie kojarzy, to, to jest film o tym, gdzie wielki bober strzela z wielkiego drzewa i latają w kosmosie. To nie bober. No właśnie też mi się wydaje, że to jest shop. No my wiemy, że to jest shop, ale dla kilku moich znajomych, jak to zobaczyli, to mówi, że to jest bubr bubr na wielkim drzewie, strzelający w kosmosie. Zmieniznamy, znajomych, zmień znajomych e, Jacku. Dobra, więc. Yy, z czy ten kobietą film wersją jest wersją Halka yy, Niech będzie. Czy ten film jest taki dobry? Najprawdopodobniej. To jest naprawdę najlepszy film Marvela, jaki wydali obecnie. Mm. No bo w sumie tylko ten nowy Spider-Man może jakoś do niego startować, według mnie, ale on jest Sony, więc odpada. No tak. tak, tak, tak. Ponieważ Guardianów wydało Marvel Studio, no nie więc więc no, to rozgraniczmy, tak. I to jest bardzo fajny film. Bardzo fajna fabuła. Wszystko ładnie spięte. Wszystko ładnie wygląda. Wszystko pięknie zagrane. Gród za swoje kwestie to powinien dostać Oscara. Te emocje, to wszystko. No. Ale nie ma już tego efektu wow. To co kiedyś zrobili Avengersi. gdzieś Avengersów, Krystian? O Jezu. E, powiem wam, że to jest dla mnie najlepszy film Marvela. Naprawdę. No to kiedyś Dobra, też to właśnie tak myślałem. pójdziesz na strefniku. Dokładnie. Pójdziesz mm -hmm. na strażników, zmienisz totalnie zdanie. Kiedyś też myślałem, że i to jest najlepszy film Marvela, bo to był po prostu ostateczni badasi w ogóle zebrali się w jedną kupę i tłukli wszystko, no nie? I to się mi oglądało, to miało... Było bardzo dobre fabularnie w porównaniu do poprzednich filmów o superbohaterach. I wszystko bo było... Pięknie cacy, były wybuchy i wtedy był właśnie taki efekt, wow, jak tak można zrobić, przecież to tak wybucha, tu jest Hulk, tu jest Iron Man, jak on może w ogóle bombę atomową w kosmosie rozwalił, aaa. No, było, było osob, było osobno no, Tak, i teraz właśnie wyszli Strażnicy Galaktyki i nie ma tego efektu wow, ale to i tak jest 100 razy lepszy film niż Avengersi. A nie ma tego efektu wow, właśnie tylko przez no, Avengersów. Ja tu... Bo oni zrobili po prostu... Mm. Coś, czego nie było wcześniej. Ja, ja, ja mam inną teorię. Czyli, ja. ja mam inną teorię. Nie, no dobra, no. Nie, dobra to co chciałeś bo, powiedzieć? Bo, ja bo chciałem się Jacka teorie. spytać, czyli Jacku mówisz, że e, Strażnicy Galaktyki są lepsi od Avengersów, tylko nie ma już tego efektu? Tak, nie ma tego efektu z jednego błahego powodu. Bo cała rozpierducha to wszystko ładnie spięte i tak dalej. To było właśnie w Avengersach. To już nie jest pierwszy raz, kiedy to widzisz, gdzie mega drużyna Badasów tłucze jednego kolesia albo coś, no nie? No tak, tak, tak, tak. Dobra, e, ja sobie to zobaczę. Dobra, to, Piotrze, co tam mówi, chciałeś powiedzieć? No, ja, ja, chcę, ja mam pewną teorię co do tego filmu. Znaczy, mm, pierwsza rzecz. Jeżeli ktoś nie czytał komiksów, to proszę w tej chwili zabrać się za przeczytanie komiksów m, nie. i to przede wszystkim tych starszych e tych są tych Galaxy, bo tych jest świetne. po prostu mówiąc. A, druga rzecz jest tak, na których jest oparty film tak by the way. A druga rzecz jest taka, że film oddaje, oddając to, to co jest w komicie, oddaje najważniejszą rzecz tego komiksu, czyli głupi humor czego w Avengersach ja nigdy nie widziałem. Tam w Avengersach dla mnie liczyły się wybuchy, liczyło się że to, że jest Iron Man, tak? wszyscy super superbohaterowie, których znam i oni są razem i jest, jest pięknie. Ale nie było... W Avengersach były tylko trzy śmieszne sceny, tego, że... które... <coughs> trzy śmieszne sceny, no, ja które? Które oddawały tak naprawdę klimat tej całej ekipy. Czyli było jak dokładnie, Hulk tutaj... uderzył Thora, jak Thor, znaczy jak Hulk... Pobawił się Lokim. Jak nie wiem, Iron Man powiedział, że przynosi imprezę do ekipy, i zanim przyleciał wielki krążownik. Tego. Mi, mi się bardzo podobała relacja tak. Halka z Iron Manem. Bardzo mi się podobała ich relacja. Mhm. No właśnie, to teraz wyobraź sobie, że dla Ten The Galakcji ten humor jest. E Prawie na każdym kroku, znaczy no, co, co, by, co by się nie stało, to nagle Starlord przywali ten który, który jest w ogóle, wiesz. To, to, to, to samo się. A, czy nic nie zrobi, nie? Ten on nagle wyskakuje z taką głupią miną tak, i ty się ryjesz. Po prostu to też. To, po prostu. Nie wiemy, co I dlatego ten film jest taki dobry, bo on jest totalnie inny. Jest mniej wybuchów tak naprawdę. mniej, mniej takich. Efektów specjalnych, takich typowo, więcej jest właśnie wrzucenia w tego, humor, w tego humoru, więcej na. większy na, nakład na fabułę, żeby to wszystko jakoś połączyć, ze sobą wątki i tak dalej. To jest chyba ten ruch. I ostatnia rzecz, która robi dodatkowo w tym filmie, to jest to, to ta cała muzyka, która tam jest. No bo Hello, lata 90. czy 80. No, najlepsza muzyka ever. Jacku, podobała ci się muzyka, może? Jasne. Do tej pory sobie wpuszczam y, Blues Sweet. Jak oni tam mieli? Kukona yy, Feeling. Ale nie pamiętam już jak mieli nazwę. Blues Sweet chyba, no nie? I to jest, to się mega po prostu słucha. To idealnie pasuje do tego, no nie? Jeszcze jak widzisz, jak ten. Tak, Starlow zakłada ma... w ogóle <głos> z mały spoiler i leci ta piosenka. Nie? Tak, tak mały spoiler. E, taki naprawdę mały, który chyba niewiele tak naprawdę będzie wielkim spoilerem. Starlord ma ze sobą kasetę, która jest podpisana jako uh, The Awesome Playlist bla, bla, bla nie? Dokładnie, I jeżeli ktoś ma Spotify, młodość, no to na Spotify jest dokładnie ta sama cała playlista. Hmm, ciekawe. Eee, wow, ja nie jeszcze mam zaraz odpalam. Eee, ja jeszcze mam taką ciekawostkę. Eee, no to ci wyślę linka. A propos tego, może nie tyle filmu, co po prostu tego, co teraz się dzieje w ogóle ze Strażnikami Galaktyki. Eee, nie wiem, jak się nazywał ten, ten shop, on miał, ro, rakun. on teraz dostał nas właśnie, właśnie o tym, o tym właśnie ja chciałem to. powiedzieć, słuchajcie. Na ogół e, najlepsze komiksy sprzedają się w tak jak e, teraz Batman ma dużą sprzedaż jest, e, The Amazing Spider-Man wychodzi na nowo te pierwsze numery to w ogóle ich powaliło ale, ale o tym akurat nie chcę teraz mówić ale tam jest e, sprzedaż w granicach 110-190 tysięcy egzemplarzy e, za zeszyt tak e, przez miesiąc więc to jest bardzo wysoko i słuchajcie, i ze względu na to że ten film powstał Powstał właśnie Guardians of the Galaxy, powstał właśnie ten Raccoon, powstał Star-Lord, oddzielne po prostu e, parę oddzielnych, że tak powiem e, Boże, no e, oddzielnych serii. Z, serii, tak właśnie to chciałem powiedzieć, serii e, różnych właśnie postaci które były w tym filmie. I wyobraźcie sobie że ten Raccoon że ta seria z tym Shopem, Bobrem, Borsukiem czy cokolwiek to jest, słuchajcie ten pierwszy zeszyt poszedł ponad 300 tysięcy egzemplarzy sprzedanych, więc to przebiło wszystko po prostu. Wszystko. Ludzie się filmu, na to... no nie? Tak, właśnie. E, ludzie się rzucili właśnie ze względu na film. Oni, Marvel poczynił właśnie sobie e, parę właśnie e, tych serii przy, przy filmie i zobaczcie jak komiks z im się świetnie sprzedał. Rewelacyjne. W ogóle? Nie, wiem, czy ten, nie, nie wiem czy ten komiks jest dobry, bo no ja ogólnie Marvela nie czytam, tylko DC. Ale no, te liczby zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Wiem, że tam jeszcze musieli dodruk robić i w ogóle jakiś drugi nakład i w ogóle wszystko. Po prostu szał, szał, szał. Christian, to wiesz, wiesz, no, no? Ja, co ci polecam, skoro jesteś bardziej fanem DC niż Marvela, no? to za kilka dolców wykup sobie Marvel Unlimited u nich na stronie i masz masę komiksów w wersji digital, no nie? Od ręki. Marvel czy DC? Może się wtedy przekonasz. Marvel. Marvel, czyli mam, mam kupić. Wiesz, nawet nie Marvela. pamiętam, jaki tam jest zestaw tego. Tak, Marvel Unlimited. Nie pamiętam jak jest tam zestaw. Czy są wszystkie, czy prawie wszystkie, ale jest tego tyle, że ty tego do śmierci nie przeczytasz, no nie. Tak, ale to. Może się tego przekonasz. Są mhm. nowe? Czy są tylko jakieś starsze archiwalne? Nowe i stare wszystkie. Aha, wszystkie. E, są so... cena tego? Prawdopodobnie wszystkie. O. Cena, wiesz, jaka jest cena? Kilka baksów, ale mogę zaraz Ci powiedzieć dokładnie. A. E, mi się, mi Pamiętam, się że to była e, niewielka no, cena, no nie? E, mi, się, mi się strasznie podoba, nie wiem, czy mieliście styczność z czymś takim, czy oglądaliście kiedyś komiks w aplikacji właśnie bodajże Marvela e, na, na telefonie. Bo strasznie mi się spodobało, że jak macie na przykład E, e, macie na przykład jedną stronę. Krystian, 9 palców kosztuje. O, szaleństwo, szaleństwo. <coughs> Dokładnie, e... na miesiąc. Na miesiąc, niestety. Właściwie 10, no 9, 9, 9, 9. E... Na, na, na zasta... Avengersów, nowych Ironmana, Halka, Guardianów. Ja jednak wolę papier, wiecie. Ja wolę papier. Chyba wolę papier. E, na razie nie wiem. Mam naprawdę dużo. do... Z, z, z, yy... Mam dużo zaległości, jeżeli chodzi o DC. Ale dobra, bo chciałem powiedzieć o tej aplikacji. Jest aplikacja Marvela, bodajże, to jest aplikacja Marvela i tam niektóre komiksy, te nowe komiksy, macie z ruszającymi siedymkami. Nie, nie wiem, czy mieliście ee, z tym styczność, ale jest to. Tak, to jest w ogóle fajnie zrobione. I rewelacja, to jest dla mnie rewelacja w ogóle. Tam, tam w ogóle jest fajnie. Mów Piotr, mów. W ta, ty, tych aplikacjach jest, jest to fajne nawet zrobione, że macie cały komiks, macie pokazane. Ee... Każdy y, kadr, tak po kolei Tak, po, po tak, tak o to chodzi Więc i czasami to jest fotem kolej... tak. i on on czasami no, tak się właśnie, właśnie se... na 13 Bo... tak tak tak w 13 było bardzo podobnie mhm. on, on wiesz, ale wiesz tak, na telefonie, wiesz, telefon jest mały ogólnie, więc wiadomo, mhm. że cały, cała strona ci się nie zmieści, albo musisz przesuwać. A tutaj po prostu oglądasz sobie tak, jakbyś oglądał e, zdjęcia i te zdjęcia ci się, wiesz, przesuwają, wchodzą ci, albo delikatnie się ruszają, albo wjeżdżają ci z góry, albo z dołu, z boku i same dymki, automatycznie automatycznie aplikacja idzie do wszystkich tych dymek, tak jak powinno to po kolei wyglądać. Dla mnie rewelacja. Zupełnie co innego. Oczywiście dalej twierdzę, że nie zastąpi to papieru, ale jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Spróbujcie sobie aplikacje Marvela, są za darmo, komiksów jest parę za darmo, można sobie to przetestować na Androidach, na iOS-ach, na Windowsie standardowo nie ma. E, dobra, więc e, myślę, Windows że... Po tak, pomału możemy kończyć, czyli ogólnie Guardians of the Galaxy polecacie. Dla Ciebie Piotrze też to? Jest najlepszy film Marvela? Jaki kiedykolwiek wyszedł? Najlepszy film, najlepszy film Marvela? Ja czekam aż będzie DVD. A właściwie Blu-ray, bo ja na blu ray w tej chwili chcę No chcę tak, e, więc e, ja pewnie Trudnił nadrobię w zal zaległości e, w okolicach e, premiery. Myślę, że możemy pomału odcinek zakończyć. E, przejdźmy do polecajek, e, polecajki, polecajki i może ja powiem. E, drodzy słuchacze, nie wiem czy zauważyliście, ale ostatnio na naszej stronie pojawiła się e, pewna młoda dziewczyna, pani, która pisze dla nas teksty. Teksty, świetne teksty. Napisała nam tekst bodajże o Horns. Tak, dobrze mówię o Horns. Mm -hmm, o, o, o horns. Tak, i drugi tekst. E, drugi tekst. Pamiętacie, o czym był drugi tekst? Forever. Drugi tekst był. Mm -hmm. O czym? Te forever. E, forever. O A, forever. Forever. Tak, o se serialu Forever już sobie przypomniałem. E, tak e, ja osobiście nie będę oglądał tego serialu bo nie mam czasu, mam tyle seriali teraz, że to szok ale może komuś się spodoba więc zapraszamy, zapraszamy do tekstów bo naprawdę są na dosyć wysokim poziomie e, nawet bardzo wysokim poziomie e, Magdalena będzie starała się pisać dla nas raz w tygodniu przynajmniej e, będziemy ją dręczyć żeby nam, nam to robiła więc, żebyście mieli co czytać ta, mieli co czytać i teksty są naprawdę świetne raczej będzie pisać o kulturze, bo chyba z grami jest na bakier trochę ale kulturalne, fajne tematy będziecie mogli nas znaleźć również na stronie i Jacku, ty chciałeś coś polecić Jasne, jak już poleciłeś Magdę to ja mam tylko tak naprawdę dwa kanały YouTube. Owe. jeden to jest tak jakby odnoga Game Theories czyli Gaijin Goomba który tak jakby Przybliża nam całą kulturę Japonii, wszystkie ich wierzenia, różne powiązania między grami i I to się bardzo fajnie słucha, oczywiście trzeba trochę zacisnąć zęby, ponieważ on moduluje swój głos I jest taki strasznie piszczący, ale robi to tam w stylu, więc da się jakoś to przeżyć A drugą osobą jest Jack Gral, który tak naprawdę jest Polakiem, nie pamiętam jak ma na imię i na nazwisko Tak naprawdę chyba nigdy nie poznałem jego imienia i na nazwiska ale robi bardzo fajne recenzje. Długie recenzje, wiadomo, wideo-recencje, wideo recenzje dokładnie rzecz ujmując. Bardzo fajnie punktuje różne rzeczy. Też można obejrzeć i zadecydować dzięki temu, czy jakąś grę się kupić, czy nie. E, rozumiem. Dobra, więc bardzo serdecznie polecamy Wam oba kanały. Jeśli chodzi o pozdrowienia, no właśnie, z tymi pozdrowieniami jest tak, że stwierdziliśmy sobie, że zrobimy sobie taki odcinek, w którym nie będziemy Was za bardzo informować o nim. Szczególnie, że teraz nagrywamy w sobotę, więc wyjątkowo dziwny czas. I chcieliśmy po prostu sprawdzić, jak dużo osób jest zainteresowanym słuchaniem naszego jakże wspaniałego podcastu. E, więc tych pozdrowień, będzie tylko jedno pozdrowienie Piotrze, ty, ty je tam wychwyciłeś więc możesz e, powiedzieć kogo tam pozdrowiamy na, na Unesta na Fanpage'u pojawił się e, pojawiło się pozdrowienie od Igora Wołowskiego pozdrawiam posiadaczy Playstation 4 z ich stabilno, stabilną siecią i niepsującą się łatką 2.0 tak, więc on spróbował mm. mnie pozdrowić, ale niestety łatka się psuje, więc ale teraz już jest nowa łatka, bo jest już 2.01, więc to już jest trochę nie. No tak, nie, nie, nie, to rest a naprawia. A, więc e, tak, więc pozdrawiam mnie, więc ja mogę pozdrowić. Je, je, tak, już jest nowa, już jest 2.01. ja. Je. Tak jest 2.01. No, to już to wie. A, Jeszcze pomyślę, ale, że spróbują łatkę jak na Xboxie, że jednak coś ale, wprowadzą w niej. Ale e, Jacku, 2.01 naprawia 2.0, bo 2.0 spieprzyło coś i teraz 2.01 naprawia co. 2.0 no spieprzyło więc to teraz będą, wiesz, łatać poprzednie łatki teraz, wiesz no, Dlatego wydali wszyscy, ale nie. jaka to jest dobra nie, no, no bo na, to tak, po, najpierw naj... no tak, no, no. tak no bo najpierw coś pieprzą, a później naprawiają stabilność, tak, tak dokładnie tak robić Sony, ten marketing jest najlepszy, no więc e, tak, więc bardzo dziękujemy za pozdrowienia, pozdrawiamy oczywiście, e, Piotrze ciebie za tydzień chyba nie ma coś mówiłeś jak to będzie z tobą? A, tak. Mnie za tydzień najprawdopodobniej nie będzie znowu. Niestety mam pewne mm, spotkanie rodzinne, tak, na które znaczy, muszę się udać. Oczywiście jak będziesz, to będziesz, tak? Tylko, że yy, yy, że tak powiem zapowiem, tak, że może Cię niestety... nie być. Tak, może mnie nie być. Yy, więc yy, może z... znów się usłyszymy trochę, trochę później. Spokojnie. Mam, nie, yy, nie będzie mnie tutaj, ale w tracie mam do Was ma ma mały przedsmak Pojawi się tekst u nas na, na, na stronie mojego autorstwa. Najpierw jeszcze dokładnie nie wiem, które tekst złąże, co bo mam dwa. Czy to będzie o, o Wolfensteinie, czy będzie to o plusie i w ogóle rzeczach związanych z całym tym plusowym szaleństwem i of Gold. Bo mam takie dwa teksty. E, super, więc więc, więc tak. któryś z nich się na pewno pojawi w tym tygodniu. E, a ja wam ewentualnie o tym przypomnę w następnym podcaście, jak Piotrka nie będzie, że te, tekst, te teksty są. Wiem, że jak widzicie oprócz Magdy Piotrek też chce pisać. Może ja, ja też coś kiedyś skromne, bo, bo miałem parę fajnych tematów do napisania, ale jakoś tak czas mi nie pozwala i tak dalej. Więc jeżeli Piotrka za tydzień nie będzie... To będzie jakiś gość, I, I, ale nie wiemy na razie nic, y, powiemy Wam w przyszłości. E, dobra, więc myślę, że chyba pomału możemy zakończyć od, y, z ósmym odcinkiem, odcinkiem bezimiennego podcastu, więc y, ze mną dzisiaj byli Piotr Zaborowski. O, dzięki bardzo. Jacek Kaleta. No na razie. Ja miałem na imię Krystian Kender. słyszymy się za tydzień z numerem dziewiątym. Pozdrawiam wszystkich, cześć.